Testerzy testują, testowane testy. Nie mów tak wyraźnie, bo wtedy to wypada źle w kontraście, bo wtedy je wypadam jeszcze gorzej. Testerzy testują. Heliu, zniż się, proszę, do mojego poziomu. Testowane testy. proszę, zniż się do mojego poziomu. A. Chyba, że nie możesz. Obniżyłem się fizycznie, żeby ułatwić ci bycie. Ponad moim poziomem. Mogę chyba wyniżyć ten fotel. Możesz, tylko wtedy obaj będziemy poniżej poziomu mikrofonu. A jaki? Mikrofonu. O czym chcemy porozmawiać? Ehm, na pewno na dzień dobry powitamy wszystkich widzów z brudnej, i śmierdzącej Warszawy. I zaczniemy kaszlać. <głos> Nadal lepszy niż Katowice. Znaczy ja czytałem, znaczy nie wiem, może to jakiś clickbait, ale gdzie nie klikałem, to czytałem na jakichś poważnych serwisach, typu jakieś TVN, Mów Warszawa. Mów dalej. Gdzie nie klikałem, na stronach, które wydawały się być wiarygodne, wszędzie było napisane, że wedle jakichś tam pomiarów w Warszawie i Krakowie była gorsza gorsza jakość powietrza niż w kilku tam chińskich miastach czy takich dużych. Nie no, bez dwustania. Uważam, że mass media są najlepszym źródłem rzetelnych informacji, jakie mamy i należy im ufać. na no a komu mogę? Niezależnym badaczom i własnemu researchowi. Jak mogę do nich dotrzeć? Sam nie zresearchuję tego, czy powietrze w Warszawie jest gorsze od tego w Szanghaju. No ale siadasz do gogli i piszesz sobie, nie wiem, pomiary jakości powietrza, sprawdzasz, szukasz, aż znajdziesz wyniki, a mając wyniki już pomiarów, siedzisz i googlasz, co te wyniki oznaczają. Nie obchodzi mnie to. No to czego kaszlesz? No bo to ja tak przeczytałem w internecie. Także trzeba kaszleć? Nie, że... Tak ci powiedzieli koledzy w internecie. Nie, w internecie mi powiedzieli, że mu założył maskę chirurgiczną. A. Bo jest takie złe powietrze. No dobra, no to możemy to zrobić w internecie w sumie. też mi powiedzieli, że mogę sobie dzisiaj za darmo pojechać komunikacją miejską, na co powiedziałem hura i wyjąłem moją kartę miejską, zapłacę na najbliższe trzy miesiące. Ciekawe, czy komunikacja miejska stanie się darmowa w związku z tym, że trzeba podwyższać jakość powietrza. Z tego, co czytałem... To w Krakowie już weszła ustawa o to, żeby walczyć z tym, że nie wolno sobie palić w domach właśnie tymi piecykami tam drewnianymi i węglowymi, czy co to tam powoduje. Komunizm wrócił, wszyscy zginiemy. I są już podpisywane petycje, żeby w Warszawie zrobić to samo. Czekaj, to trzeba per miasto takie ustawy wprowadzać? Znaczy to ma więcej sensu, bo dzięki temu jest mniejszy komunizm. Nie powie ci, nie musi tak. ci mówić rząd, tylko można to zrobić na poziomie lokalnym. Aha, czyli lokalne rządy muszą wprowadzać znowu komunizm. Tak. Taki lokalny komunizm. Lokalny. No tak, no to, to sprawdzano to. No, to wszystko fajnie. W ogóle wiesz, że w sklepach można teraz kupić onigiri? Gdzie, na przykład? Na przykład w Żabkach. I czy jest smaczne? Znalazłem w jednym lokalu Blisko dworca, ale było naprawdę dobre. Płacisz piątaka, a twoje ciacho ma ponad 100 gramów, więc to taki całkiem niezły value for your money. Szkoda, że dopiero teraz mi powiedziałeś. Teraz będę szukodził po żabkach i szukał. No dopiero teraz. No, dowiedziałem się o tym jakieś 10 godzin temu, więc sorry. Powiedziałem najszybciej jak mogłem. Myślałem, że już od trzech tygodni trzymasz to tajemnicę, bo tyle czasu trwała nasza przerwa w podcaście. Jak wy bez nas wytrzymaliście, drodzy słuchacze? Jak my bez was wytrzymaliśmy, drodzy słuchacze? A ja dobrze. Tak Jak my bez siebie wytrzymaliśmy, drogi kocia? Bardzo dobrze, drogi Hiriu. Jak słuchacze wytrzymali bez siebie? Nie, nie, oni nie potrzebowali się. Myślisz? Myślisz, że wystarcza im słuchanie nas na repeatie? Wydaje, że jestem całkiem pewien, że nie ma żadnego forum, na którym nasi słuchacze ze sobą interaktują. A jeśli jest, to, to proszę o zaproszenie. Nie ma, nie ma. Nie, nie łudź się. Odcinek czternasty. Poświąteczny, noworoczny. To, w co grałeś przez ten bardzo długi przerwę świąteczną, noworoczną i taką już w sumie regularną? Wyobraź sobie, że spędziłem jakieś 80 euro na DLC i do Rocksmith'a, bo stwierdziłem, że skoro są święta i mam prezenty i w ogóle, to no to może zrobię sobie taką swoją playlistę takiego swojego Rocksmith'a i... No i sobie siedziałem i grałem. O, ty też? Tak, ja też. Bo, bo też, to Chyba wydałem, że może nie 80, tylko 60. Skróbsza to samo. No były przecenione jakoś ile? Jedną trzecią? Dwie trzecie chyba się jedno, się A, no w każdym razie było co kupować. Tak. No oprócz tego kupiłem jeszcze parę mniejszych gierek i parę większych. A chcesz coś powiedzieć o Smithie? Ale, no myślę, że ja to się o Smithie nagadałem. To ja tylko chciałem takie rzeczy coś powiedzieć. No to mów. Ten temat wraca, bo po, po, kilka razy już poruszałem ten temat tego, że Rocksmith'a, zastanawiam się, czy Rocksmith'a można traktować jako taką po prostu grę rytmiczną, typową, tylko że ze skomplikowanym kontrolerem. No. To było coś, co za pierwszym razem powiedziałem, potem w to zwątpiłem i teraz już nie wiem, co myśleć. Bo właśnie w związku z tym, że generalnie za... ja w Rocksmith'ie grałem dotychczas w jakieś, nie wiem, 10 utworów, czy tam 15. Na chyba tam 50-utworową setlistę. Po prostu grałem tylko te utwory, które mi się podobały. I w związku z tym, no w każdym już dobiłem do tego tam, nie wiem, Mediuma czy Harda i miałem z tym problemy, że faktycznie musiałem się na tym skupiać, musiałem powoli powtarzać te wszystkie pojedyncze fragmenty tym riffy repeaterem, faktycznie uczyć się tych utworów i w tym momencie Rocksmith faktycznie był tylko taką pomocą dydaktyczną, takim wyświetlaniem tabulatury na bieżąco zgranym z muzyką. No tak. I, a potem pograłem sobie właśnie w te wszystkie DLC utwory, które znowu zaczynają się od tego easy, najprostszego poziomu. Gram jeden dźwięk na dziesięć, które są grane w prawdziwym utworze. Mhm. Ale taka z tego jest frajda. A... Po prostu jak takie zgranie, że tak się ten dźwięk i, i on leci równocześnie z tą muzyką. I to jest takie przyjemne, po prostu jakbym grał w Guitar Hero, dosłownie. Dokładnie mhm. to samo uczucie. I zastanowiłem się w związku z tym, że właśnie, no bo jak gram w te powolniejsze utwory, to faktycznie mogę w to grać jak grę rytmiczną. Czyli widzę na ekranie, przesuwa się ten klocek w danym kolorze, na danej strunie, na danym progu, to mam czas, żeby położyć rękę na danym progu i uderzyć w rytm. A jak już zapamiętuję ten rytm, to coraz bardziej... Jak zapamiętuję daną sekwencję, która się powtarza wielokrotnie przez dany utwór, to potem mogę już trochę bardziej bez patrzenia to robić, a trochę bardziej się wczuwając. Więc że się gra podwyższa mi nieco poziom trudności, ale na tyle, że jestem to w stanie ogarnąć. I ale na wyższych poziomach trudności zastanawiam się, czy to jest w ogóle możliwe. No bo z grubsza na tym na tym polegają gry rytmiczne. Na tym, żeby widzieć to, co jest na ekranie, przetwarzać to i następnie odwzorowywać to odpowiednimi ruchami, czy po prostu uderzając w odpowiedni klawisz, czy w przypadku DDR-a przesuwając odpowiednie nogi, w przypadku osu przesuwając odpowiednio szybką myszkę, w przypadku Guitar Hero operując tak czterema palcami, żeby wciskać pięć guzików. Jakby jest tutaj połączenie tego aspektu mechanicznego wykonania czasem trudnego ruchu z tym, żeby w ogóle przetworzyć to, co się dzieje na ekranie na to, co mamy faktycznie zrobić. No, wydaje mi się, że ale wydaje mi się, że nawet w grach rytmicznych standardem było, że osiągasz ten poziom średnio zaawansowany, albo nie wiem no niższy, trudny czy cokolwiek. I faktycznie pojawiają się te utwory, których um, ścieżki, komend e, są idealnie dopasowane do rytmu samej piosenki. Także grając w to, możesz się idealnie wczuć, bo wszystko, co robisz, jest idealnie pod rytm. Natomiast jak się już przekracza ten poziom i idzie w te wszystkie insejne y i tak dalej, to pojawiają się utwory, które trzeba przećwiczyć i trzeba się ich nauczyć, tak samo jakbyś się uczył normalnej gry, tylko na dużo niższym poziomie skomplikowania, no bo wiesz, cztery nuty versus gitara. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę to jest, to jest ta kwestia ustalenia tego komfortowego dla ciebie poziomu trudności. Bo jeśli chcesz to traktować jak grę która ma ci stawiać wyzwania, no to powinieneś z tym Peterem siedzieć i masterować ten utwór, który akurat chcesz, aż się go w końcu nauczysz na 100%. Ale z drugiej strony możesz go traktować jako grę, która stawia ci pewne wyzwanie, ale nie taką, którą chcesz zmasterować, nie taką, jak w jakiej chciałbyś rywalizować z kimś, tylko taką, w której chciałbyś mieć fan mieć dobrą zabawę, która wymaga trochę wysiłku. No to wtedy trzymasz się tych wyższych poziomów trudności, ale jeszcze nie na 100%, bo wtedy grasz większość dźwięków, ale albo są uproszczone, albo właśnie kilka nut jest wyciętych, tak żebyś w sam raz mógł nadążyć. To jest zresztą najmocniejsza strona Rocksmith'a, że możesz go dopasować do swoich oczekiwań i myślę, że on się sprawdzi w obu rolach. No może tak być, trochę być może mój Dysona zbierze się z tego, że po prostu w Rocksmithie ten poziom, na którym już się zatrzymuję i muszę zacząć faktycznie uczyć się grać utwór, jest już gdzieś tak na poziomie 30-40%, podczas gdy w takiego no, Guitar Hero czy OSu, no to w OSu gram te pięciogwiazdkowe utwory, w, w, w Guitar Hero jakiś tam gram już wszystko zawsze na Hardzie czy nawet insane. Ie. Nigdy nie wbijałem 100%, ale mimo wszystko, wszystko no, wydawało mi się wtedy, że grałem jednak na tych wyższych poziomach trudności, jeszcze nie na tych najwyższych, ale już blisko, a czasem nawet najwyższych przy tych niższych poziomach, przy tych utworach, które akurat były łatwiejsze, no a w przypadku Rocks miałem wrażenie, że już dużo niżej zaczął się ten poziom, gdzie... Że jakby, że już na niskim poziomie skomplikowania, mimo, że już dużo dźwięków jest wyciętych, tfu, mimo, że nadal dużo dźwięków jest wyciętych, to i tak już muszę zacząć się traktować jako te faktyczne utwory, których trzeba się uczyć. Więc po prostu może no kwestia tego, że tak jak mówiłem, skomplikowania kontrolera. No właśnie, to jest to, co chciałem powiedzieć. Może to jest po prostu kwestia twojej wirtuozerii. I jej poziomu, który jeszcze nie jest adekwatny na tyle, żeby grać te utwory, które tak czy inaczej będą skomplikowane na wyższych poziomach. Wiesz, ja się akurat złapałem na tym, że tak jak powiedziałem, zrobiłem sobie tę swoją listę, te swoich wymarzonych tam, nie wiem, 30 czy 40 utworów, które były w ofercie Rocksmith'a, bo to jest ciekawe, że zwróciłem uwagę, kiedy przeglądałem te DLC-ki, że ostatnia paczka DLC-ków do tej gry to wyszła jakoś 22 grudnia 2016. Więc fajnie widzieć, że to jest faktycznie żywa platforma, w którą Ubisoft jeszcze stara się coś tam zainwestować. Domyślam no się, że mają niezłe stopy zwrotu z tych dlc no ale nadal fajnie, że jest to podtrzymywane. Ale do rzeczy. Usiadłem sobie do tej set listy, którą sobie wymarzyłem. Oczywiście potem się okazało, że halo halo, połowa utworów jest w zupełnie innym strojeniu. I tak. nie będę między jednym a drugim utworem przestrajał gitary, bo ją szanuję. A to robisz również. w takim razie dwie set listy, najpierw jedną, w której grasz. Na jednym strojeniu, a na drugą drugą. No nie, po prostu kupuję drugą gitarę i wtedy mam dwie gitary, jedną do jednej setlisty, drugą do drugiej. Jak prawdziwy, zdrowy, progresywny, kapitalistyczny biały mężczyzna. Zmienianie strojenia gitary naprawdę nie jest czymś strasznym. Ale struny się marnują od tego. No to masz, wyżej że można wymieniać struny. Ale to wtedy kosztuje pieniądze. Ale mniej struna kosztuje kilkadziesiąt zł, a gitara kilkaset. Nie, no, nie będę brał jakiegoś syfu za kilkaset złotych, no proszę cię. No właśnie. No to jak już brać, to dobre rzeczy. Na stronę kilkadziesiąt. Nie komplikuj mi życia. Nie komplikuję, ułatwiam. Nie, ja sobie je ułatwiłem, na razie odkładając, dzieląc sobie set listę po strojeniu i na razie grając te w klasycznym strojeniu, podstawowym, czy jakkolwiek to nazwiesz, mm -hmm a te w innym zostawiając sobie na później, kiedy moja virtuozeria nieco wzrośnie. Hmm. Tak, żebym już mógł założyć, że sobie usiądę i coś opanuję. Ale właśnie o tym opanowaniu chciałem powiedzieć, skoro już mówimy o... A ja tylko w takim razie, skoro powiedziałeś w różnych strojeniach, to zauważyłem, że mnóstwo tych utworów właśnie dlc owych tak jak w podstawowym Rocksmith'a, z tego co widziałem, były trzy strojenia. Standardowe, tam drop D yeah. i tam jakieś jeszcze dodatkowe, gdzie jest standardowe D i drop D, że w ogóle masz... Tak, tak. Nie znam się. No. A z tego, co przejrzałem swoje właśnie te utwory, które ja kupiłem, to miały chyba z 10 czy 20 różnych stronin, które miały jakieś typu standard E, dwukropek, coś tam, 44,8, tak. osiem. miałem chyba z pięć różnych, które miały nazwane po prostu custom. Wow. E, ten, jakieś tam Rocksmith, tylko Radioheada utwory i nie tylko. Więc... Więc szczerze mówiąc tak, na razie też grałem tylko te DLC-kowe utwory, które są w standardowym strojeniu, bo boję się. No właśnie chciałem Ci powiedzieć, że tak naprawdę to ja nie grałem żadnych z tych utworów, bo uwaga, uwaga, wyobraź sobie, że granie na gitarze nie jest łatwe. I ja miałem te podstawy, tak? Wiem co i jak i mogę zaczynać już uczenie się właściwe, ale jednak te postępy, kiedy uczę się konkretnego utworu, są niesamowicie wolne. I Próbowałem najpierw grać konkretne utwory, takie, które mi się podobały, no z tej mojej wymarzonej set listy, ale tak powolne te postępy i tak czułem, że jak już sobie trochę podbiłem ten poziom trudności, to bardzo nie wyrabiałem. Stwierdziłem, że cofnę się trochę. Wziąłem... W 2014 też nie używasz tego dynamicznego ustawienia poziomu trudności? Używam, używam, No ale wiesz, nawet jak mi wskoczyło po prostu, to dochodziłem do tego momentu, że nie ogarniałem i to był bardzo szybko ten moment. Okay. Bo wiesz, pojawia się jakiś nowy chwyt i nagle kompletnie się gubię. Aha. Pojawia się jakieś, wiesz, skakanie po niższych progach, znaczy no wiesz, wyższych w brzmieniu, ale niższych na gitarze, nieważne. I już tak nie mogę się odnaleźć, nie mogę ich dobrze złapać, bo jestem tak komfortowo się czuję w przedziale od pierwszego do siódmego progu, tak, żeby łapać je bez patrzenia. A jednak jak już jest poniżej siódmego, to czasem trzeba zerknąć. No po prostu, wiesz, potrzebuję tej wprawy. Szczerze mówiąc, w takich sytuacjach się nie, nie przejmuję tym, tylko po prostu stwierdzam, że o, w, tym, w, tej jakby w w tej sesji z danym utworem jeszcze nie zagram tego chwytu, bo nie zdążę się go nauczyć, ale w razie po prostu będę grał wszystko oprócz niego, a, a po skończeniu tego utworu go zobaczę. No widzisz, a ja z kolei podszedłem do tego inaczej, mianowicie cofnąłem się do menu głównego, wybrałem lekcje. Mhm. Lekcje tych rzeczy, które były w utworach, które próbowałem grać, konkretnie nie leciałem jakoś tam wiesz z góry na dół, mhm. tylko jedną, dwie konkretne lekcje i tak, siadam sobie do nich, robię to co w nich jest i, i przechodzę do trybu sesji. Mhm. I w trybie sesji po prostu staram się z głowy, albo nawet podejrzeć gdzieś, yy, grać to już tak słuchając własnej gitary, żeby wychwycić, czy to, że ja zaliczam jakieś sekwencje, to jest dlatego, że trafiam w dobrą strunę, czy to jest dlatego, że moja gitara faktycznie dobrze brzmi. Sesja to jest to symulowane jam session, że ty grasz na gitarze i wybierasz sobie instrumenty, które gra ci jakby dynamicznie generuje tak, muzykę, tak? Tak, tak, to jest taki, To jest taki tryb, gdzie wiesz, możesz sobie usiąść ze sobą i pograć to, co chcesz. Czy są takie narzędzia poza rocksmithem? Bo szczerze mówiąc, to brzmi jak coś naprawdę fantastycznego yy. i tak na pierwszy rzut oka te fantastycznie działającego. Wiesz, co jest? Są takie narzędzia, mm. natomiast, no, one mają różną funkcjonalność tak naprawdę. Ale no, bo tak naprawdę o tym się nie mówi, a to mi brzmi jak coś, co Rocksmith oferuje naprawdę wyjątkowo mm. na wysokim poziomie i... za niewielką cenę tak, tak naprawdę. No Wydaje mi się, że to nawet daje Ci opcje multiplayerowe, z tego co pamiętam było. Ciekawe. Więc, y tu mogę ściemniać, bo nie sprawdzałem, bo mi nie jest to do niczego potrzebne, ale wydaje mi się, że tak było, że można się połączyć z kimś i zrobić sobie sesję multiplayerową. Wow. Wydaje mi się, że jest od tego achievement po prostu. Tak mi się obiło uszy. Natomiast wiesz, siedziałem sobie i tak, miałem taką dokładnie sytuację z wyciszaniem strun, gdzie były, były ćwiczenia, była jakaś lekcja i był ten finalny sprawdzian. No i on mi idzie w miarę dobrze, zacząłem łapać rytm, zacząłem łapać już to dociskanie, niedociskanie, puszczanie, tak żeby mieszać normalne nuty z tymi przytłumionymi, ale zawsze było takich pięć czy sześć nut, które mi nie wchodziło. No i tak się skupiłem, tak do tego przysiadłem, że byłem absolutnie pewien, że no sorry, tutaj akurat nic się wywala i nie łapie mi tych nut. Ojej. Bo byłem pewien, że wszystko było dobrze. Ale okazało się, że jak wszedłem do trybu sesji i próbowałem to zagrać sam, po prostu źle przyłożyłem te dłoń, jak zszedłem na niższą strunę, no to faktycznie to nie brzmiało. Nie było tego dźwięku, więc Rock Smith miał prawo tego nie złapać. I to był taki moment, kiedy zdałem sobie sprawę, że myśląc, słuchając, starając się, faktycznie można się dużo nauczyć z tego, z tego programu. Ja miałem dokładnie to samą lekcję oddzielną przygodę. Jestem pewien, że zagrałem może z połowę nut w tym sprawdzianie poprawnie, a i tak mi zaliczyło wszystko. Wiesz co, tak, bo on nie rozróżnia przytłumionej od otwartej. No właśnie więc tam można masę nut zgubić, a i tak Cię przepuści. No ale wiesz, tu mówimy o jednak moim tryhardowym podejściu, gdzie ja Ale faktycznie... mówisz, że program rozpoznawał u Ciebie pięciu utworów? Z... Znaczy łapał wszystko, ale nie mógł złapać jakoś tych pięciu nut. No właśnie, dlatego, że, że, że jednak jakieś ucień nie przychodziły mi o wszystko. Tak, ale wiesz co, no to właśnie było to, że miałem źle ułożoną dłoń, więc była zbyt wytłumiona nuta, mm -hmm. i, znaczy struna i w ogóle nie słyszał dźwięku. Aha, okej. Okay. No, no ale to wiesz, to są takie gadki, szmatki, tak naprawdę zobaczymy za pół roku, czy starczy siły, bo Rocksmith jest fajnym programem i on oferuje ogromne możliwości, ale o ile cię zachęca, o tyle to i tak się sprowadza koniec końców do ciebie. Czy tobie starczy sił, motywacji, czy w ogóle będzie ci się chciało? No, no, umie... Nie zrobi tego za ciebie, to no, tym zastrzykiem motywacji było to, że właśnie mam te nowe utwory i że znowu mogę sobie grać na tym niższym poziomie. Mhm. Więc zobaczymy, czy tej motywacji wystarczy, żeby potem, jak już wszystkie te utwory też dobiję do tych 30-40%, żeby dalej mi się chciało Praktycznie zacząć porządnie uczyć, albo że może w tym momencie moje fundamenty gitarowe będą już na tyle w wysokim poziomie, że zacznę, powiedzmy, trafiać w tą strunę, którą chcę. No tak. <grafy> I tego typu rzeczy. No bo to jest nadal ten problem, że z jednej strony te utwory są szybkie, że muszę się uczyć na nowo, cały czas nowych tych sekwencji, a potem w ogóle nie trafiam jeszcze w złą strunę i to się wiesz, piętrzą się te problemy, człowiek się frustruje. No ciężko. sytuacja. Więc może jak faktycznie po prostu pogram więcej utworów na tym niższym poziomie, to będzie mi się chciało, jakby nabiorę bardziej oswojenie się z gitarą na tyle, żeby chciało mi się te dalsze kroki podjąć. I tego ci życzę w nowym roku. Oj, dziękuję, akurat mam inne postawie. No i dobrze. Także Rocksmith to w zasadzie miało być tak gwoli ścisłości, żeby nie pominąć. Wyszło nam trochę z tego. E, to może ja o czymś swoim powiem. Bo no dużo dobrze, to, na liście. to przeplatajmy się. Póki nam starczy cierpliwości. Grałem w Xenoverso 2, dosłownie chwilę. Aha. I tak gra mnie uświadomiła, że w sumie to trochę jaram się tworzeniem własnych postaci. Aha. I... Zastanawiam się, bo mój koleg, grałem kolegi, który mi tam pokazał, po prostu, że patrz, jaka fajna gra, patrz, pograj sobie. Więc no stworzyłem sobie postać, przeszedłem tutorial i stwierdziłem, że kurde, to gra ma całkiem fajny system. A co on mi powiedział, że no tak, ma fajny system, ale i tak znaczenie mają głównie statystyki i DPS-y, a nie to, co robisz, jak grasz. I faktycznie, jak już przeszedłem z tutorialu do właściwej misji, to miałem wrażenie, że faktycznie Lepiej wiesz, no, standardowy, lepiej mi szło jak nawalałem przyciski, niż próbowałem robić coś, niż myśleć. Okej. Okay. jakbyś byś skomentował to, że statystyki, że, to, co, że system ma mało, małe znaczenie, a najważniejsze są statystyki? No, brzmi jak Arpeg. Japoński czy, szczególnie. Zina Wers 2 jest japońskim RPGiem? E... Cały czas mówimy o Dragon Ball Zina Wers 2. Jeez. cały czas myślałem o Zinoblade'zie. Byłem w stanie dosłownie spojrzeć na listę, zobaczyć Xenoverse 2 i przeczytać to jako Xenoblade. Przyznaję, że nie dopisałem Dragon Ball. No tak, no tak, no to wiesz. E, ja się z tym nie zgadzam. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam, bo e, tak, to znaczy może tak. E, nie zgadzam się z tym, że statystyki są ważniejsze od czegokolwiek innego, ponieważ Xenoverse 2 ma całkiem fajnie przemyślany system pod kątem tego, żeby w miarę możliwości unikać tej sytuacji, gdzie waląc twarzą w guziki masz te same wyniki, co ktoś kto myśli. A to się tak składa, że wiem dlatego, że też pograłem trochę w Zinoversa od czasu jego premiery. Nawet miałem okazję pograć na takim wylewelowanym koncie. i pograłem też w Versusy z innymi graczami. I wiesz, owszem, nigdy nie miałem okazji spiąć się z jakimś wyjadaczem, z kimś, kto naprawdę no, siedział. W sumie mój znajomy, który tę postać wylewelował, no to tyle co. Ale on nie jest jakimś tam trajhardującym w bijatyki kolesiem, któremu by zależało na jakimś głębokim rozkminianiu systemu. Natomiast wiesz, no nie sądzisz, że sam fakt tego, że masz auto-unik, który bardzo łatwo wcisnąć w dobrym momencie ale jednocześnie jest ograniczony staminą postaci, to już wprowadza bardzo duże pole do kombinowania w trakcie rozgrywki? Nie wiem. No, no nie, sam ten fakt nie. W kontekście tego systemu być może. Nie, nie zaprzeczam takiej możliwości, natomiast no nie, jak teraz mi tak o tym mówisz, to nie brzmi to jak coś, co od razu stwierdzam. Aha, to faktycznie ta gra jest no. skomplikowane. Ale no, po prostu pytam cię o twoją opinię. No tak, tak, tak. Wiesz co, z Zenoversem jest tak, że te cyferki, tak? One są bardzo ważne, kiedy grasz w kampanii singleplayerowej, po prostu dlatego, że, no nie musisz marnować czasu, jak siedzisz z tymi npc którzy zazwyczaj nie stanowią jakiegoś dużego wyzwania, a, no najwyżej siądą na tobie we dwóch i masz jakiś mały problem, nie? To, to się zdarza w tej grze, szczególnie w tych późniejszych misjach. Więc chcesz mieć wymaksowaną pod kątem konkretnego typu ofensywy postać i rozkręcać tę ofensywę tak, żeby jak najszybciej zatłuc kolesia mieć święty spokój. Ale jak już przychodzi do grania z graczami, to pojawia się ten bardzo istotny element, który, co ciekawe, też zdarza się w trakcie gry z npc ami z komputerowymi przeciwnikami, mianowicie ten element właśnie zgadywanki z teleportem i atakiem za plecy. Bo wiesz, teleport zawsze cię przenosi w to samo miejsce. Więc jak przewidzisz, że koleś się teleportuje, to możesz od razu uderzyć za siebie, żeby go na tym złapać, albo po prostu sobie odskoczyć od niego, żeby złapać trochę powietrza, jeśli na przykład twoja stamina nie jest zbyt duża. Więc tak, tak naprawdę Xenoverse 2 to nie jest jakiś szczyt artystycznej wizji czy, czy geniuszu projektanckiego, ale jest to całkiem dobrze, spójnie zaprojektowana gra, której mechaniki pozwalają na zróżnicowaną rozgrywkę, a jednocześnie nie odchodzą zupełnie od tych RPG-owych systemów, także wiesz, jak chcesz sobie zrobić postać, która będzie tam tłukła na dwa specjale, ale nimi zabijała, to grana to pozwala. Okej. Okay. A... A... Czekaj, czy to jest grana nastawiona na multiplayer? Zenoverse? Ja myślałem, że to jest taka gra, gdzie najpierw przychodzę sobie kampania, a potem przy okazji mogę sobie jeszcze pograć multi, jak mi się nie znudziło. No... wiesz... Ja nie będę nikomu mówił, jak ma grać w gry. Przynajmniej w tego typu gry, bo to są gry dla fanów. Więc generalnie myślę, że możemy powiedzieć, że założenie jest takie, że jak już masz tego z jak już wydałeś na niego pieniądze, to jesteś fanem i... Ciesz się tą grą tak, jak Ci się będzie A, No, Ja nie jestem akurat wielkim fanem Dragon Ball'a, więc nie, ja po prostu pomyślam, że to taka fajna gierka, gdzie mogę sobie stworzyć postać i mieć nią przygodki. No, to też jest akurat spoko. Ale wiesz co, no, moim staniem akurat ten... Może tak... Aspekt single singleplayerowy jest całkiem dopracowany w Zenowersie, w tym sensie, że jakbyś usiadł, to zanim ty wyrobisz wszystkie te opcje, zanim tam porobisz te questy, wylewelujesz sobie tę postać, będziesz miał całą kustomizację, tak jakbyś sobie życzył, to minie sporo godzin. Myślę, że nawet wiesz, w granicach jakichś 40-50, tak żeby faktycznie powiedzieć, że skończyłem tę grę, to są, to są całkiem niezłe liczby. Ale no, no kurczę, jak już masz tę postać wylewelowaną, jak już masz wszystko, no to czemu nie grać z graczami? Szczególnie, że wiesz, ten e, świat jest skonstruowany tak, że masz to miasto centralne, masa ludzi się przez nie przewija, no to tak aż się samo prosi, żeby mhm. poszukać jakichś online'owych opcji z innymi. No dobra, to może kiedyś na promocji kupię. Natomiast to, jak mówię, to, że pograłem, uświadomiło mi właśnie, że kurczę, mogę w kupić sobie taką grę, gdzie stworzę sobie postać i będę miał nią przygodki. No i zobaczyłem, co mi... No, Dark Souls się w zbroję. Co nie co musisz. Mi? Ale powinieneś. Nie, nie, nie ja tak mam... bardzo nie. Mniejsza z tym, że w każdym razie, no i zobaczyłem moje opcje. No mam no. zachodnie RPG od Bioware. O tak. Nie, nie jestem, nie mam w wielkim poważaniu tej firmy, przyznaję. No, ja nadal się będę upierał, że Dragon Age 2 był bardzo fajny. Hmm. No, nie mam w wielkim poważaniu tej firmy. Aha. Mam MMORPG. Polecam. Skądinąd. Hmm. Nie. I tak w sumie wcale aż tak dużo tych... mam jakieś gry typu Saints Row, które próbowałem i w sumie nie jestem wielkim fanem, szybko mi się nudziły. Nawet przez ostatnie parę miesięcy grałem w trochę w te gry w WWE, akurat 2K15 mam u siebie na koncie Steamowym, pograłem tam kilkanaście godzin, ale ta rozgrywka jednak mimo wszystko się nuży już po jakimś czasie, te mecze są dość proste, no, no nie jest to gra po to, żeby ją rozkminiać, tylko po to, żeby właśnie, no, poświęcam te kilka godzin na stworzenie sobie postaci i danie wybranie mojej ulubionej listy ciosów, stworzenie jej jakiegoś fajnego modelu, fajnej wejściówki, no ale potem gram te 50 godzin jakiś meczy i w sumie stwierdzam, że już mi starczy. No tak, no ale czy 10 godzin to naprawdę tak mało? Przy tego typu doświadczeniu? Tak, bo ja chcę się z tą postacią związać i mieć nią przygody i tworzyć sobie w głowie headcanon i Ej. dlatego w postanowiłem, że wskoczę we wspaniały świat gier klonów Monster Hunter'a. Je ja. Czemu ty to sobie robisz? Nie wiem. Zobaczyłem. A. Ja nie mam żadnego uprzedzeń do tych gier. Ja nigdy no. w żadną nie grałem. Nie no znam, właśnie. Znam jednego hmm. człowieka, który jest ich fanem, ale wiem tylko, że jest ich fanem. Nikt mi nigdy nie tłumaczył, co jest w nich fajnego, co jest w nich złego. No mam takie wyobrażenie, że no jest to grindowanie i że jest to jakaś tam prosta rozgrywka. Ale zobaczyłem sobie takie gameplay z takiego Goditera 2 i pomyślałem, jak no, to super fajnie wygląda, bo go softogracie kupiłem. I nice mam super. na swojej wicie i, i spodziewajcie się reportu za jakieś pół roku, jak w końcu ją zainstaluję, odpalę, przypomnę sobie o tym, żeby tą witę naładować. No to słuchaj, ale właśnie to, co mi powiedziałeś, to były odpowiedzi na wszystkie pytania, które miałem w głowie, kiedy usłyszałem wyrażenie zainteresowania Monster Hunter klonami. Bo w mojej głowie i w moim bardzo skrzywionym postrzeganiu świata Monster Hunter to jest seria gier, która ma ogromną liczbę wspólnych płaszczyzn z Dynasty Warriors, ale jednocześnie jest od niej słabsza pod jednym bardzo ważnym względem. Bo widzisz, obie serie mają te wspólną cechę, że każda kolejna część jest taka sama. I dosłownie jak grałeś w jedynkę, to równie dobrze możesz grać w dwunastkę i będziesz miał nieco inaczej podkolorowane doświadczenie, ale de facto takie samo. Z tym jednak, że um, jeśli chodzi o licencję Dynasty Warriors, no i w ogóle ten wzór gier typu Warriors, to one mają reskiny. Wiesz? Masz, nie wiem, Dynasty Warriors Gundam, Hokuto no Ken. Notabene Hokuto no Ken było bardzo fajne. miało nawet taki całkiem e, oddzielny system. Nie, że zupełnie rozgrywka była inna, ale miała sporo różnych elementów. Jakieś tam, wiesz, One Piece, Pirate Warriors. Dziwię się, że nadal jeszcze nie było Naruto i Bleach'a, bo to tak, wiesz, dopełniałoby trylogii. E, natomiast jeśli chodzi właśnie o te Warriorsy, no to masz te reskiny, więc możesz sobie kupić grę nawet niekoniecznie pod gameplay, tylko właśnie, żeby się wczuć w ten fajny świat, który znasz. A Monster Hunter poniekąd też to ma, no bo Monster Hunter ma te swoją mitologię, te swoje potwory i tak dalej, więc masz ten swój świat, który jest jakoś tam z góry ustalony, ale te gry się z części na część naprawdę w moim odczuwa odczuwaniu niczym nie różnią. Ale grałeś w jakieś? Tak, z tak, tak. Ja grałem w te gry, co prawda grałem tylko w te starsze wersje jeszcze z PSP, K, PlayStation 2, tego okresu. Potem no po prostu już nie chciałem, miałem tego dosyć. Zapoznałem się tylko z tymi nowszymi wersjami, tak wiesz, na zasadzie zasięgnięcia zasi za języka. Czy one się już czymś różnią, czy jeszcze nie. Natomiast kiedy ja grałem w Monster Huntera, to miałem jedno przemożne wrażenie w trakcie tej gry, że to jest symulator mmorpg I to było coś, czego po prostu nie mogłem pojąć. W ogóle nie, nie potrafiłem tego zrozumieć. Tak, dałem się wciągnąć i pograłem w to te naście godzin, ale e, patrząc na to z perspektywy czasu i, to, i ta perspektywa przyszła mi bardzo szybko, już nie mówię, że teraz. E, odwracając się, patrząc na te gry to było dokładnie to samo co w MMORPG-u, tylko bez tej nagrody, że wokół ciebie są gracze, są inni ludzie i że wiesz, albo możesz pokazać swój pancerz i załapać się do fajnej grupy, albo możesz pójść kogoś zbić. No cokolwiek, wiesz, jakakolwiek taka zaawansowana interakcja, której sama grać nie może dostarczyć. Dla mnie, no sorry, wiem, że Monster Hunter ma jakieś opcje multiplayerowe, szczególnie te nowsze mm -hmm. i wiem, że ludzie grają tam, wiesz, bodajże czteroosobowe party, to jest standard. Generalnie wydaje mi się, że dla większości ludzi grających, te, gdy pogrywa się najważniejsze są te opcje multiplayerowe, że nikt nie singlowo nie gra. No właśnie, no i widzisz, wydaje mi się, że idąc dalej tym tropem, tak, w przypadku Monster Huntera, jakbyś faktycznie miał taką ekipę, albo nawet, kurczę, jednego kumpla, z którym byście mogli sobie we dwóch pobiegać, popolować, to ta gra nagle staje się zupełnie inna, wiesz? Zupełnie inna, to jest zupełnie inne doświadczenie, bo ta gra zupełnie nie jest skonstruowana dla pojedynczego gracza i to bardzo boleśnie widać, jak się w nią gra dłużej niż te pierwsze kilka godzin. Znaczy, no, wiesz, nie kupiłem Monster Hunter'a, tylko inną grę, która no ja tak. trochę się różni. No i wiem się, jak bardzo. Nie, no jest... Ja no i zwróć też uwagę na to, że no, kupię gry na widę. Ja patrzę tylko i wyłącznie na tytuły dostępne na wicie. Nie zamierzam w żadną z tych gier grać na pececie, bo wiem, żeby mi się nie chciało, że po pięciu minutach stwierdziłbym, że Ej, wolę grać teraz w LoL. A. Jasne. To jest, o, ma być gra, w którą sobie odpalę w komunikacji miejskiej, nie wiem, przed snem, czekając na kogoś, na dosłownie 50 minut, 15 zagrać jedną walkę, skastomizować jedną postać. No i akurat w przypadku Goditera, no, baga mi się podoba stylistyka na przykład. Nie przychodzi mi do głowy żadne MMO, w które wyglądałoby, ja no nie powiem, że nie, żadne nie wygląda podobnie, ale żadne nie zrobiło na mnie aż takiego wrażenia. Widziałem Jasne. też grę Soul Sacrifice na Vite. Widziałem też grę Freedom Wars, Tollk Eden, które akurat było już bardziej podobne do tych Dynasty Warriorsów, ale wciąż to są wszystko tytuły, na które spojrzałem i pomyślałem, że kurczę, ja tak naprawdę nie wiem do, do końca o co chodzi w tych grach. Na ile ta rozgrywka wymaga umiejętności, a na ile jest po prostu żmudnym powtarzaniem tych samych prostych czynności. Może się okaże, że tam trzeba tajmować jakieś rzeczy. Mhm. Może się okaże, że sam fakt, że co chwila zmieniam bronię. Yy, z bo może właśnie jest szybciej się zdobywano w ekwipunek niż w MMO właśnie dlatego, że to jest gra singlowa. Nie wiem. Jestem otwarty na nowe doświadczenie, a żądanie czegoś, gdzie mogę sobie stworzyć postać i mieć nią przygodki za zaprowadziło mnie w tym kierunku. No i jestem ciekaw. Ja nadal uważam, że powinieneś przynajmniej spróbować Dark Soulsów, no ale znaczy... będę ci to wciskał, aż spróbujesz. No to jest akurat gra, którą kupiłem na PC, a nie na witej. To nie jest do końca to, czego bym chciał, tak? Na tą grę kupiłbym po to, żeby zobaczyć tego słynnego wysokiego poziomu trudności, cierpliwości i tak dalej, a nie żeby jarać się, że ale stworzyłem sobie fajną twarz, nigdy jej nie zobaczę, bo muszę mieć hełm. Tak bardzo nie masz racji. Na wszystkich filmikach i skrzyżowach, jakie widziałem, postać słowo pancerzone i w hełmach. Ale nie muszą być. Ale nie będę ale... sobie utrudniał gry albo decydował, że o, akurat taki build pójdę, akurat dlatego, że chcę widzieć twarz mojej postaci, tylko pójdę w to, co im bardziej <coughs> wyda się prostsze albo bardziej interesujące rozgrywkowo. Ale właśnie o to chodzi, że w Dark Soulsach masz buildy, ale naprawdę nie musisz ich realizować. Tak, są pewne bronie, które są lepsze, tak, są pewne zaklęcia, które są lepsze, tak, są, są też pancerze, które są lepsze, ale naprawdę wiele z tych elementów może być ba kompletnie pominiętych, szczególnie takie rzeczy jak właśnie hełmy, które dodają relatywnie mało, one po prostu na tyle niewielki mają wpływ na rozgrywkę, że... Wiesz, jak twój hełm będzie idealnie dobrany pod resztę pancerza i będziesz miał dobre staty, to tak, to lepiej go mieć niż nie mieć, bo to ci robi różnicę, ale generalnie w takim podejściu na ciem, w ciemno, gdzie nie masz jakiegoś wiesz, planu, gdzie nie realizujesz buildu, tylko nie znasz tej gry, chcesz jej doświadczyć, zobaczymy co będzie, gramy trochę na myślenie, trochę na logikę, to to czy ty masz ten hełm, czy ty go nie masz, to jest różni to nie jest różnica na zasadzie jesteś na dwa hity, czy na trzy, tylko to jest różnica na zasadzie jesteś na trzy hity wszystkiego, ale jest, nie wiem, jeden przeciwnik w grze, który ma tak mały damage, że akurat na jego hitów będziesz 10 zamiast na 9. Wiesz? To są tego typu różnice. No, ale mówię, no, spróbuj. Spróbuj, pogadamy. Kiedyś, Ale po prostu, wiesz, no akurat teraz mówię, mówię, istotne było dla mnie to, żeby mieć charakter kreator postaci i żeby mieć nią, powtarzam to cały czas przygody. Po prostu ile raz jak patrzę na Dark Souls, to ja rozumiem, że on ma kreator postaci, ale ile patrzę na tą grę, to nie mogę wiesz, skojarzyć jej z tym, że stworzeniem postaci i nadawaniem jej jakiejś osobowości, czy posiadaniem nią historii, tylko kojarzę ją z tą trudną grą, w której to ja, gracz, mam się męczyć, a nie moja postać na ekranie. No spoko, spoko, naprawdę, ja uważam, że po prostu warto zagrać w Dark Soulsy, a tak się składa, że one mają na tyle dobry kreator postaci, że jest tam co porobić. No i też da się patrzeć na tę postać, można grać w ten sposób, że nic Ci nie będzie jej zasłaniało. Zresztą przypominam, że ja grałem w Demon Soulsy i odbiłem się po godzinie, więc to nie jest tak, że ja w ogóle nie mam żadnego kontaktu z tą serią. No spoko. Tylko po prostu uznałem, że no dobra, to było już wiele lat temu, mogę zrybać to drugie podejście. Słyszałem, że Dark Souls są sobie najłatwiejsze od Demonów, bardziej przystępne, może bardziej mi się spodoba. Ale nie jest to w tej chwili na szczycie mojej listy priorytetów. No nie jest to na pewno pomysł na przenośne granie. Chyba więc... nie wyszło nawet na wite, więc... No nie, nie. Nie przychodzi mi do głowy żadna platforma, na którą dałoby się w ogóle zagrać w Dark Souls, y. No bo nawet jakieś przenośne, handheldowe quasi-gry, znaczy ten quasi-konsola, nie są na tyle mocne, żeby się dało cokolwiek z tej serii odpalić na nich. Wiem, że są Dark Soulsy na jakiegoś tam iOS-a, no ale to nie ma nic wspólnego z właściwą grą. A dobra. Skończą mi się gry, więc walę jakąś swoją. No dobra. To zagrałem w Undertale'a, ale powiem Ci, że nie rozumiem fanobu. Tak, zagrałem w Tumblr. Memy ja... internetowe? Tak. Szkielet? Ech. Ja nie rozumiem fenomenu tej gry. Zaczyna się od tego, że praktycznie nic nie możesz robić, bo przychodzi taka miła pani i prowadzi cię za rączka i pokazuje ci, że wiesz, o, tu są pokoje i w tych pokojach są zagadki i patrz, tutaj pierwszą zagadkę dla ciebie rozwiążę, a drugą możesz rozwiązać sam, ale ci podpisałam, które tam przełączniki trzeba zrobić. No i wiesz, i to jest fajne, fajne takie wprowadzenie, bo masz dobrze napisaną postać z takim przyjemnym głosem. To jest w takiej stylistyce ośmiobitowej, więc jej głos to są tylko takie pik, pik, pik, pik, pik. Ale to, to nadal jakoś tak tworzy taki ciepły, miły obraz takiej fajnej postaci. No i jak już tam przechodzisz te pierwsze dwa czy trzy pokoje jesteś dosłownie prowadzony za rączka, no to na koniec ona, ta postać ci daje telefon i mówi, że jakbyś jej potrzebował, to żebyś zadzwonił, to ona ci pomoże, bo ona teraz musi pójść, dopełnić swoich obowiązków, ale bardzo by chciała, żebyś się czuł bezpieczny i spokojny, więc siedź w tym pokoju i z niego nie wychodź. Bo są inne pokoje, ale tam są zupełnie inne zagadki i nie ma co wychodzić. No to wiesz, no to dobra, no to siedzę w tym pokoju nie i czekam. No czekam, czekam, dobra, no nic się nie dzieje, to dam sobie tę grę w tle, może coś się wydarzy, no to, może coś jest na tajmerze. Timer zleciał, nie wiem, ze 20 minut, no nic się nie wydarzyło, dobra. Ale patrzę, a tu można zadzwonić do tej postaci i masz kilka opcji dialogowych. No ale przeklikałem wszystkie te opcje dialogowe i nadal się nic nie stało, więc stwierdziłem, że w sumie bez sensu, bo... Gra mnie poprosiła, żebym siedział w pokoju, no to w nim siedzę, a jak w nim siedzę, to się nic nie dzieje. Ja nie będę się buntował przeciwko tej miłej pani, bo to była bardzo fajna postać, która mi dużo pomogła i nie chcę jej sprawiać przykrości. Aha, no, no, więc to jest na razie koniec mojego doświadczenia z Undertale'em. Może jak tak nabiorę trochę jakiegoś buntowniczego nastroju, to zacznę znowu i wiesz, i, i się zbuntuję i zrobię tej postaci przykrość i co prawda mi wtedy też będzie przykro, bo wiesz... To, to jest w ogóle taka lekcja, nie? Że jak sprawiasz komuś przykrość, tak naprawdę sprawiasz przykrość sobie. Fajne, transcendentne uczucia, Ale to dopiero wtedy może spróbuję i zobaczę, co tam dalej. Bo tak to no, nie porwało mnie. No dobra, to ostatnia gra, o której chcę Wam dzisiaj powiedzieć. To Gravity Rush. O! I to jest w sumie coś, o czym powinienem wcześniej wspomnieć, bo to była gra, w którą. była moja gra, w którą grałem na Wicie akurat w danym czasie. Jakim już miałem, miałem odpaloną, to czołu miałbym odpalać coś innego. Aha, bardzo nie chciało mi się w nią grać. I w końcu podjąłem decyzję, że nie zamierzam jej przychodzić. Dropnąłem ją tam po tych trzech czy czterech godzinach, które na nią poświęciłem. Wydaje mi się, że jestem jakoś dopiero w pierwszych jednej czwartej, może drugiej czwartej gry. Aha. No i tak, w połowie. Nie, w zacząłem, że może już jestem w tej drugiej części z czterech. O to mi chodziło. Okej, okej, okej. Sorry. W wiem jak to zabrzmiało, ale już, już to powiedziałem, więc musiałem w to brnąć. No dobrze. W każdym razie... No i pff, tak, mój problem główny z tą grą jest taki, że ona nie jest przyjemna. Aha. <laughs> no bo w cały gimmick tej gry jest taki, że możemy sobie wcisnąć guzik i wtedy nasza postać zaczyna wisieć w powietrzu, jakby traci grawitację. I potem możemy wybrać dowolny kierunek i wtedy nasza postać zaczyna spadać w tym kierunku. Aha. I na początku myślałem, że o fajnie, no mogę sobie latać po świecie, jakoś zaglądać w różne zakamarki, tutaj zbierać y, jakieś kryształy, tutaj mogę sobie dolecieć do celu, no fajnie. Tylko, że tak. W graniu znudziło mi się szybko. Y, a jak zaczęły się... Generalnie, co się robi w tej grze? No więc właśnie jest eksploracja po prostu świata, gdzie latamy sobie między misjami i możemy sobie właśnie zbierać te kryształy, które potem możemy wydawać na jakieś tam usprawnienia. I w zasadzie tyle. Są misje, w trakcie których często musimy gdzieś dotrzeć, a potem z kimś walczyć. I ta walka jest generalnie, no, chyba w życiu nie słyszałem, żeby ktoś się uchwalił. Jest taka prosta. No, nasza postać ma jakieś tam kopnięcia, ciosy, Możemy naszych przeciwników pikować też z powietrza, używając tam ataku jakiegoś grawitacyjnego. Aha. Nasz pasek grawitacji się kończy, więc po prostu sobie biegamy i bijemy, potem on się odnawia, więc znowu sobie latamy. Generalnie jest to taka prostacka walka, która, no mówię, w życiu nie strzęsł, żeby ktoś się uchwalił, więc nawet nie zastanawiałem się nad tym, czemu mi się nie podoba, tylko uznałem, że no nie walka jest tutaj najważniejsza. Aha jak nie walka, to co? Mhm. Potem i trzecim aspektem gry są wyzwania, w trakcie których faktycznie gra czegoś od nas oczekuje, że po prostu mamy jakieś wyścigi, albo na przykład musimy pokonywać przeciwników na czas, tak żeby zdobyć określoną ilość punktów przed upływem timera, albo żebyśmy... W sumie nie wiem, czy to nie są jedyne, dwa mhm. rodzaje wyzwań, wyścig, albo właśnie pokonywanie przeciwników na czas. O, ale na przykład mogą być specjalne warianty typu, że możemy na przykład używać tylko naszego ataku zasięgowego, który działa tak, że podchodzimy do przedmiotu, ciskamy kółko, w tym momencie podnosimy przedmiot i on zaczyna koło nas latać i później możemy w nim strzelić. Ale w tym momencie również nasza postać zaczyna być nieważka. Mhm. Wchodzi w stan nieważkości. Tyle, że dla mnie jest to generalnie często niewygodne, bo w tym momencie... Z najtrzy, najczęściej po prostu od razu wyłączałem ten stan nieważkości. Co sprawiało, że no musiałem zaczekać, aż ta niemaca się dokończy i go wcisnąć i dopiero wtedy mogłem dalej biec i coś robić. Poza tym, to w jakim obszarze podnosimy przedmiot jest bardzo niezgrane jakby z wizualizacją, z efektem jakby pola jakiegoś energii grawitacyjnego, który roztacza się dookoła naszej postaci. Więc... Często tak miałem, że myślałem, że o, tutaj jestem blisko tego przedmiotu, zaraz go podniosę, podnosiłem, myślałem, że okej, okay, teraz mam przedmiot, zaraz strzelę w potwora, a potem się okazywało, że dupa wcale nie podniosła żadnego przedmiotu, tylko moja postać dalej stwierdza, że o, nie ma żadnego przedmiotu, to znaczy, że chcesz znowu jakiś podnieść, więc znowu odpala to pole grawitacyjne, mimo że dalej wiszę w tym samym miejscu, no bo przecież wszedłem w stan ważkości, więc wiem, że skoro wcześniej nic nie podniosłem, to znowu nic nie podniosę. Aha, więc mówię, no to sterowanie jest takie nieprzyjemny po prostu. Jakby cały ten pomysł na grę się rozlatuje. Poza tym, no właśnie, więc jak latamy? Wciskamy raz guzik i wtedy wchodzimy w stan nieważkości, wybieramy kierunek i wtedy zaczynamy spadać w danym kierunku. Co oznacza, że muszę wejść w ten stan nieważkości, potem muszę obracać gałką kamerę, aż w końcu wybierę kierunek, w którym chcę lecieć, co jest dla mnie problemem. Nie wiem, może jestem najbardziej nieporadnym graczem, jeśli chodzi o granie na gałkach na świecie ale nie potrafię. Są one zawsze dla mnie strasznie żmudne. Mam wrażenie, że muszę 100 lat czekać, aż ta kamera się obróci. Nigdy nie mogę precyzyjnie wybrać miejsca, w które chcę, tylko zawsze celuję gdzieś tam mniej więcej. No i na, właśnie na przykład, powiedzmy, że walczę z jakimś przeciwnikiem. Powiedzmy, że myślę sobie a ja za, wlecę za niego, żeby uderzyć go pod jakimś kątem. No to co muszę zrobić? Muszę najpierw wycelować prosto do góry, żeby albo przynajmniej pod jakimś kątem, żeby być wystarczająco wysoko w powietrzu. Potem muszę się zatrzymać bo w dowolnym momencie możemy znowu wejść w stan nieważkości. Potem muszę ocenić, że o muszę polecieć w tą stronę, żeby znaleźć się za przeciwnikiem, a potem dopiero muszę obrócić kamerę w jego stronę, żeby móc go zaatakować. I oczywiście on w tym czasie 10 razy zdążył uciec i zmienić pozycję. i. No właśnie. Być może wychodzi ze mnie w tym momencie słaby gracz. Może, no Bo wiem, że są fani tej gry. Mm. Ja zdecydowanie z nich jednym nie jestem. Całe to doświadczenie po prostu... Na początku nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo było dla mnie nieprzyjemne. Skupiłem się na tym, że o, jak fajnie można sobie latać. Latanie jest fajne. Ale im dłużej to robiłem, im bardziej właśnie skupiałem się na tych wyzwaniach, co tym bardziej mnie to frustrowało właśnie, jakie to jest... Y jak bardzo właśnie trzeba dużo czasu poświęcać na precyzyjne celowanie, jak bardzo nieprzyjemnie się to robi gałkami, jak często jest tak na przykład, że myślę sobie, że okej, okay, to ja polecę w tym kierunku, ale na przykład byłem blisko krawędzi jakiegoś dachu, więc moja postać uderza o ten dach i w tym momencie uznaje, wiesz, jakby zgodnie z zasadami grawitacji, no skoro mój kierunek grawitacji jest na przykład o 90 stopni w bok, no to w tym momencie zatrzymuję się na tej ścianie, bo moja postać ma grunt pod nogami. Bardzo podoba mi się sformułowanie mój kierunek grawitacji. To tak, to tak a, abstrahując od wszystkiego. Czy tak? A co tak. chcesz przez to powiedzieć? Co, co, co masz przez to na myśli? Ja jestem na swój sposób urocze sformułowanie, ale wiem, że w grze jak najbardziej w kontekście gry pasuje. No ale z tego co opisujesz, to brzmi jak gra faktycznie bardzo nieprzystępna. Dla mnie to jest szczerze gra słaba. Aha. Na początku jeszcze, mówię, jechałem jakoś na tym hypie, że wow, mam konsolkę fajnie i tym, że faktycznie, nie wiem, na stylu graficznym może, może on mi się tak podobał i dlatego mi się chciało, może na samym koncepcie tego, że właśnie mam otwarty świat, po którym latam, mhm. bo jednak w sumie aż tak dużo gier, w których się to robi nie ma, zazwyczaj jednak jesteśmy przywiązani do ziemi, ale bardzo szybko zaczęła mnie nużyć i właśnie być nieprzyjemna, ale no, dla to jest szczerze gra słaba. A ona ma jakieś tam zbiera... Wydaje mi się, że średnią na metakrytyku ma jakoś 60-70%. Znam ludzi, którzy tą grę lubią i jarają się na nadchodzącą premierę dwójki. No. Więc no... Jestem ciekaw. Wiesz, ludzie mogą lubić wszystko. Wiem, w że no. ja jej nie skończyłem, więc trochę głupio mi w tym momencie wypowiadać opinię, tak? A z drugiej strony średnia na metakrytyku w przedziale 60-70 jest tak naprawdę niska średnia. Ale nie jest to krab. A To no ja grę z naprawdę słabą. Ach. No to masz problem. Tako, że ja bym dał jej ocenę jeden w, przy, w przyciągu do dwóch na tam no, no. pięć. No czyli w przełożeniu na profesjonalnych recenzentów no to tak w sam raz 60. No to tak dolna granica tego przedziału. <gry> Coś tam jeszcze o Gravity Rushu? Nie. nie. Nie jaram się na dwójkę. Zwłaszcza, że nawet nie wychodzi na Wite, więc... <gry> no tak. Więc nie mam powodu. No, kupiłem tą grę dlatego, że to jest taki sztandarowy ekskluzyw na Vita. Mhm. No i, i żałuję. Aha. Wiesz, czego ja nie żałuję? Powrotu do przeszłości, który sobie zafundowałem w ramach relaksu świątecznego. Nie wiem, czy wiesz, ale... W połowie lat 90., no w zasadzie od wczesnych do połowy lat 90., prawdziwy boom, rozkwit, a w końcu śmierć przeżył cały gatunek gier. No nie, żaden mi taki nie przychodzi do głowy. A był taki. Był to gatunek gier FMV. A, no. To były czasy. Yy, na przykład Herstory? A, to mi nie przychodzi do głowy, jak myślę o tym gatunku. Ale pewnie masz rację. No dobra, to ale... Jest, to jest ten zeszłoroczny e, revival gatunku. Tak, ten gatunek wraca do... Ale nie, akurat jest trochę jeszcze w takiej grze Contradiction. E, Contradiction Spot nie, ale był nowy przecież Tex Murphy. Więc no, Fakt się przeżywa ten gatunek odrodzenie. No. Ale cof cofnąłeś się do przeszłości? Tak. Cofnąłem się do przeszłości i... Takim krótkim wstępem powiem, że właśnie w tych latach 90. powstał cały gatunek gier, które oparte były o to, że to co wyświetlane było na ekranie to nie były jakoś dynamicznie wygenerowane przez układy graficzne i procesory konsoli kształty, tylko były to gotowe, nagrane już na dysku sekwencje filmowe. Czyli nie mogłem sobie, Mario, przejść z lewej strony ekran na prawo i skoczyć, tylko musiało to być nagrane przez twórców w dokładnie w konkretnej sekwencji, której nie mogłem kontrolować. No z grubsza tak. Wiesz, mogłeś sobie chodzić na prawo i lewo, A okay. ale no to też zależało od gry. Ale to chodzenie na prawo i lewo musiało być, tak jak powiedziałeś, nagrane dosłownie kamerą i dosłownie był tam pan aktor albo pani aktorka, Którzy musieli w procesie produkcji gry przyjechać do studia, stanąć przed tą kamerką i wszystkie te ruchy nagrać. Można by powiedzieć, że był to taki bardzo ghetto motion capture. No ale e, mamy rok 96 i istnieje jeszcze taka słynna firma jak Sierra Online. Znam. No. Naprawdę istnieje? W 96 a, istniała. Okej. Okay. Nawet powiem Ci 95. Natomiast w tej firmie to była w ogóle taka fajna, urocza firma, w której szefem był pan Ken Williams, a głów, jedną z głównych pisarek pani Roberta Williams, jego żona. I to małżeństwo Williamsów było odpowiedzialne za bardzo dużo gier. Sierra... Ogromny wydawca, ogromny producent, jak na swoje czasy. Natomiast pani Roberta Williams obawiała się tego, że jako pisarka zostanie. Um, znajdzie sobie niszę, z której się nie wyrwie. Obawiała się tego. Nie tak. chciała tego? Nie, nie chciała. Chciała być kobietą renesansu. No i tak. Mając doświadczenia z pisania takich gier jak tam King's Quest czy Quest for Glory, Quest for Glory na pewno, wydaje mi się, że w King's Quest mogła akurat nie pracować. Natomiast mając doświadczenie w takich baśniowych opowieściach, ciekawych, fantasy, pomyślała, że odejdzie trochę od tego i stworzy horror. Wpadła na ten pomysł dużo wcześniej, jeszcze w roku 90, 91 ale brakowało jej czegoś, brakowało jej technologii. No i w roku dziewięćdziesiątym ta technologia była już udoskonalona. E, faktycznie był potencjał na stworzenie takiej gry, która byłaby miszmaszem filmu i gry jednocześnie. E, no i pani Roberta Williams przekonała ludzi w sier... w sier...że? W sier...że? W s... w cier... w cier... w cier... Pani Roberta Williams przekonała ludzi ze sierry, żeby zabrali się za taki właśnie projekt. Full Motion Video Horror. Przechodzimy do tytułu Fantasmagoria. Fantasmagoria to jeden z flagowych tytułów w ogóle gatunku razem z Harvesterem. Doskonały przykład na horror FMV. I powiem Ci, że wszedłem w tę grę tak naprawdę w ciemno. Miałem bardzo mgliste wspomnienia na jej temat, bo grałem w nią wiele, wiele lat temu. Mogłem mieć jakieś 8 lat czy 9 i pamiętam, że było to dosyć straszne, więc obawiałem się, jak ta gra będzie wyglądała teraz po latach. Jak się okazało, wyglądała całkiem nieźle. Bo widzisz, na potrzeby tej gry pani Williams przygotowała prawie 600 stron scenariusza wielokrotność tego, co potrzebo, potrzebne jest w przypadku realizacji filmu. No ale też korzystano z zupełnie nowych technik przy realizacji tej gry. Ta gra miała tak niesamowity budżet, że doprowadziła niemal do rozpadu małżeństwa państwa Williams, bo Wstępnie zakładano, że uda się zrealizować za około 800 tysięcy dolarów. Ostatecznie w ten projekt władowano 4,5 miliona. Wyobrażasz sobie taki budżet w grze wideo, która jest jednocześnie filmem? To czy... Szczerze mówiąc, masz jakieś cyfry dla kontekstu? Bo wydaje mi się, że na przykład współcześnie to są to kiedyś standardowe liczby. No wiesz, bogiem a prawdą to mimo wszystko współcześnie jednak troszkę ta inflacja zmienia. Mhm. Więc te 12 milionów 20 lat temu, no to nie, przepraszam, 4,5 miliona 12, 20 lat temu to nie to samo co dzisiaj. Ale tak, oczywiście jest to kompletnie nieproporcjonalne do tego co dzisiaj można wydać na no przecież najnowsze Gears of War kosztowało 60 milionów. Naprawdę? Tak. O Boże. Najnowsze Gears of War kosztowało 60 milionów, a zarobiło 100, co jest dokładnie takim samym zyskiem, jak pierwsze Gears of War. Również zarobili około 100 milionów, tylko że pierwsze Gears of War kosztowało 12 milionów w produkcji. Wow, nie znałem tych liczb. No... Czasami czasami warto sobie poczytać, na co Microsoft wydaje pieniądze. Ale do tego wrócimy w a, a, a, a. Taki teaserek. Ale widzisz, nie mogę przestać się rozwodzić na temat tej fantasmagorii, bo to jest taka perła czasów mhm. na swój sposób. Tam jest tak wiele niuansów, chociażby kwestie podejścia do produkcji. Z początku no była pani Roberta Williams jako główna pisarka, w zasadzie jedyna pisarka. Widzisz, w tamtych czasach gra mogła mieć jednego pisarza. E, nadal się zdarzają. Wiem, żartuję. Przynajmniej trochę żartuję. W każdym razie, problem powstał, kiedy zaczęto się przymierzać do realizacji scen. Zdecydowano, że aktorzy będą faktycznie nagrani w pełnej swojej postaci, ale Tła będą wygenerowane komputerowo, to znaczy, nadal cała scena będzie prerenderowana na dysku, także konsola będzie tylko odczytywać dane, czy komputer też, ale aktorzy poruszali się w sztucznym środowisku, gdzie wszystkie przedmioty były oplecione błękitną narzutą. Tak jak green screen, tylko niebieski. Wtedy używano innych technologii. Czemu to miało służyć? To miało służyć um, oszczędzeniu na scenografii. Tak? Już wtedy on, grafika komputerowa była tańsza od scenografii. Wiesz co, dużym problemem było miejsce, Aha. bo Sierra dysponowała sporymi środkami jak na swoje czasy, ale ten budżet nie był nieograniczony. Skończyło się na tym, że na potrzeby fantasmagorii zbudowano studio. Sierra wyłożyła półtora miliona na samo studio. Gdzie, przypominam, sama cała gra miała kosztować wstępnie 800 tysięcy. Mhm. Ale studio to zwróci się, bo te inwestycja. No to oczywiście. Studio to platforma. Oczywiście, to jest maraton, a nie wyścig. Okazało się, że trzeba jednak zatrudnić prawdziwego reżysera z prawdziwego zdarzenia. Ściągnięto... No, stuprocentowego, czystej krwi hollywoodzkiego reżysera do tej gry. E, no może nie z pierwszych stron gazet, ale była taka osoba. E, przeprowadzono pełny casting, aktorzy wysyłali normalne nagrania na taśmach wideo, które trzeba było obejrzeć. W ogóle główna aktorka została wybrana przez tego reżysera, o którym wspomniałem, pod nieobecność urlopową pani Williams, która była niesamowicie rozczarowana, że podjęto decyzję bez niej, bo osobiście nadzorowała dobór aktorów pozostałych. Mm -hmm. No ale to wiesz, to są też takie niuanse. Um, skompletowano um, obsadę tej gry. E, łącznie 25 aktorów. Co jest dla mnie dosyć ciekawe, bo nie powiedziałbym, że tyle osób się przewinęło. Ale, ale tak było. No i właśnie, ci aktorzy w studiu Sierra, już miałem powiedzieć BTSD, może jakoś tak, jakoś tak mi pasowało. Ci aktorzy w studiu Sierra musieli poruszać się po błękitnym pokoju, wyłożonym co prawda jakimiś tam rekwizytami, no ale one wszystkie obleczone tą błękitną taśmą były bardzo trudne. Bardzo ciężko było aktorom się odnaleźć w takim środowisku. Dali radę. Ale jaki mieli head start w dzisiejszym Hollywoodzie, to pewnie się fantastycznie odnajdują. <grym> nie słyszałem o żadnym z nich. Ale nie, tak, tak zupełnie serio mówiąc, to wszyscy ci aktorzy, którzy wzięli udział w realizacji fantasmagorii, mieli doświadczenia. To byli ludzie, którzy mogli się popisać co najmniej kilkuletnim doświadczeniem, chyba najkrótszy stażem człowiek miał trzy lata doświadczeń i byli to aktorzy tak telewizyjni, jak i teatralni. Mhm. Także w pełni profesjonalna ekipa. E, oczywiście była masa problemów z tym, że aktorzy musieli prowadzić interakcje z czymś, czego fizycznie nie było. Bo nakładano te nagrania aktorów na, tak jak wspominałem, wygenerowane już komputerowo tła. E, powstało kilka e, fizycznych scenografii na konkretne, na potrzeby konkretnych scen, ale tych było stosunkowo niewiele. Szczególnie wiązało się to ze scenami, w których postaci wchodzą ze sobą w interakcję. Wszelkie efekty specjalne, które również były, miały budżet na jedno ujęcie. Mhm. Więc, żeby było śmieszniej, mając budżet na jedno ujęcie, ekipa od efektów specjalnych znalazła sprytne obejście, mianowicie stworzyła rekwizyty, które mogły ulegać uszkodzeniu w taki sposób, że dało się je złożyć potem do kupy. No i właśnie, dochodzimy też do tego, że Fantasmagoria była horrorem. Horrorem, w którym nie brakowało przemocy, nie brakowało brutalnych scen. Nie powiedziałbym, żeby było ich jakoś bardzo dużo. Skupiono się na tym, żeby zbudować klimat, a potem w ostatniej fazie gry tak eksplodować tą przemocą, brutalnością i wszystkim. Ale nawet jeden z aktorów miał problemy natury nerwowej, bo miał nagrać sceny, w których trąca kota kijem, a był tak zamiłowanym obrońcą praw zwierząt, że stwierdził, że no nie, chce, nie chce krzywdzić tego kota, nawet jeśli miałby to robić delikatnie, to, to nie mógł się przekonać do tego. Natomiast pani Williams była przekonana co do swojej wizji, więc znalazła tak tresowanego kota, że był dostosowany do tego, że ktoś go trąca kijem i, i nie było problemów. show business. No, treserzy przekonali pana aktora, że tak, że, że nic się nie stanie, że ten kot wie, że to taka zabawa i proszę bardzo. I żeby nie było, żadne zwierzę nie ucierpiało na planie. No i właśnie, po tym Wielkim wprowadzeniu mogę w końcu przejść do gry, która była fascynującym doświadczeniem. Super. Kurczę, nie spotkałem się z tak doskonałym połączeniem filmu i gry. I powiem ci, że ciężko mi momentami się w tym było odnaleźć, dlatego, że na przykład taki harwester, do którego bardzo chętnie kiedyś wrócę na antenie. Harwester był jak najbardziej namacalny, fajnie zrealizowany, dobrze wplecione były te postaci aktorów i stworzyło to niezłą wizję ogólnie. Natomiast takiemu Harwesterowi brakowało tej, tego zwarcia, podczas gdy fantasmagoria jest bardzo zwarta. Widać było, że Jednocześnie spotkały się dwa wielkie umysły. Kogoś, kto umiał robić gry i kogoś, kto umiał robić filmy. I oni mieli do dyspozycji mocną ekipę, która również znała swój biznes. Bo widzisz, gra została z rozmysłem podzielona na dużo rozdziałów. Osiem dokładnie. Siedem, sorry. Ale każdy rozdział był stosunkowo krótki. Nawet mogłem to odczuć, kiedy przechodziłem. Że wiesz, usiadłem sobie, poklikałem i nagle, o, koniec rozdziału. Fajnie bo masz ten moment, w którym wiesz, że jest przerwa w grze. Możesz sobie odejść, możesz to sobie poporcjować, tak jak taki mały serial. Gra opowiada o młodej pisarce, która wraz z mężem kupuje ogromną rezydencję gdzieś na obrzeżach Nowej Anglii w Stanach. I niestety okazuje się, że w tej rezydencji w spadku po właścicielu jednym z najsłynniejszych czarnoksiężników show biznesowych, magów, iluzjonistów teraz by się powiedziało, Ameryki, zostało w spadku nie tylko ciekawe wnętrze i bogata biblioteczka, ale też pradawne zło. Nie strasznie. No, było zło. I wiesz co, zacząłem w tę grę grać Mechanika point-and-clickowa, jak najbardziej. To, co Sierra robiła najlepiej i to, od czego Sierra nigdy nie odeszła. Bardzo proste zagadki, od razu. Coś, za co gra była krytykowana. Wówczas nikt nie był gotowy na prostego point-and-clicka. To w ogóle, to, to, to się... To po co? Nie, spotka. no to... Ale co to jest w ogóle, że to jest point-and-click, którego można przejść za pierwszym podejściem? Jak Ja nie muszę... Co mojego poradnika, zajrzyjcie to to mi rujnuje moje point and click doświadczenie. I w ogóle musimy skończyć z tym trendem, że ludzie nie wychodzą na podwórko, żeby dyskutować razem, jak można przejść jakiegoś point and clicka, albo czyj starszy brat przeszedł. Nie, nie, to, to było nie do pomyślenia. Natomiast wszystkie w zasadzie zagadki były naprawdę logiczne. Jak masz klapę w podłodze i fizycznie widzisz, że na niej jest kółko, ale postać jako kobieta ma za mało siły, żeby ją dźwignąć. No niestety. No Pamiętaj, że to był rok 95, piąty, szósty, no to jeszcze. Natomiast masz pogrzebacz, używasz pogrzebacza jako dźwigni, podnosisz, masz wejście. Super. Ty... Jak w mojej amenezji. Ja, jak w prawdziwym życiu. Nie, przepraszam, w Penumbrze. Penumbra, o no co za czasy, co to były za gry. W każdym razie, gra zaczyna się z jednej strony bardzo niewinnie, z drugiej strony e, ktoś, kto jest oswojony z horrorami od razu wie o co chodzi. No więc tak, mija trochę czasu, oczywiście uwalnia się to pradawne zło, opętuje męża naszej bohaterki i mąż naszej bohaterki zaczyna się zmieniać. E, bohaterka dowiaduje się tego z pewnym opóźnieniem, dla gracza jest to jasne dosyć wcześnie pojawiają się, żeby nie było postaci, które mają taką naturę raczej komediową, żeby było śmieszniej. Bardzo fajnie rozegrane. No i po paru jeszcze dniach takich przygód dochodzi do tego punktu kulminacyjnego, gdzie już pradawne zło dominuje bohatera i bohater zaczyna krzywdzić otaczających go ludzi. No i trzeba go zatrzymać. To tak naprawdę cała gra. To jest wszystko. Ale ile smaczków w niej było. Wierz mi, dla kogoś, kto jest w stanie docenić sztukę filmową, szczególnie sztukę horroru, ta gra ma masę rzeczy do zaoferowania. Ktoś, komu znane są horrory na przykład Dario Argento, powiedzmy Suspiria chociażby, Profondo Rosso, to wszystko są tytuły, które przyjdą Ci na myśl grając w tę grę. Wiesz. Mało kiedy mówi się o grach, w których są na przykład fenomenalne ujęcia kamery. No, no, no to prawda, ale to akurat raczej wina moim zdaniem krytyków niż gier. Wiesz, no z drugiej strony to też jest kwestia tego, że te ujęcia w fantasmagorii były predefiniowane. To nie jest tak, że możesz sobie jakoś ustawić tę kamerę, tylko w każdej, dosłownie w każdej scenie kamera musiała mieć ten punkt XYZ, który był niezmienny. Tak, ale chodzi mi o to, że masz na przykład takie gry jak Uncharted, które sterują trochę tą kamerą i czasami nawet bardziej, tak niemal sprawiając Prawie całkiem odbywając kontrolę graczowi, ale tak nie do końca. Mhm. Wróć, uważam, że praca kamery jest jednym z najbardziej fantastycznych aspektów tej całej serii powodów, których tak ja uwielbiam. Więc dlatego chciałem o tym powiedzieć, że. To jest trochę inny temat, ale, ale... Nie, no jasne. Zresztą wiesz, to ja nie mówię, że nie ma tego, ale mówię, że to nie jest często podejmowany temat. No tak. No bo wiesz, jednak praca kamery to jest... Nadal się bardzo kojarzy z kinematografią, no bo tam najłatwiej trafić na idealne przykłady na dobrze i źle zrealizowaną pracę kamery. Znowu, bo wracamy do tego punktu wyjścia, że w filmie kamera zawsze musi być ustawiona w konkretny sposób. Mhm. A w grze no to już... A daj graczowi machać gałolem, to będzie mniej roboty dla ciebie. No i tutaj widzisz, świetne ujęcia kamery, które idealnie są dopasowane do aktualnego momentu w grze, bo one się też nawet w tych samych lokacjach od czasu do czasu mogą zmienić. I wiesz, kiedy mamy taką fazę bardziej eksploracyjną, kiedy jeszcze nie ma tego napięcia, kamera jest często umieszczona w sposób naturalny, pokazując po prostu jak najwięcej pomieszczenia albo skupiając się na tym, żeby jakiś obiekt, który akurat jest interaktywny, był wyeksponowany. Natomiast kiedy władze przejmują mroczne siły to zaczynają się pojawiać odrealnione ujęcia kamery wiesz jakieś takie krzywe, jakieś takie za nisko albo za wysoko albo tak pokazujące w zasadzie nie wiadomo co nic nie jest wyeksponowane w tym ujęciu i takie przejścia są świetne bo samą, samym ułożeniem kamery narzucasz od razu cały klimat danej scenie wiadomo, no nie jest to nic super odkrywczego ale zobaczyć to zrealizowane prawidłowo w grze to jest coś fajnego. I to jest chociażby powód, dla którego każdemu mogę tę grę polecić. No, Przynajmniej każdemu, kto jest zainteresowany a. point klikami b. horrorami. Mm -hmm. e, swoją drogą muszę też powiedzieć, że efekty specjalne bardzo ładne. Bardzo solidne. Wiadomo, że jest to już dosyć późna era, no, rok 96. No to mieliśmy już doskonałe przykłady na zaawansowane efekty specjalne, efekty praktyczne. Wiesz, mucha to inne tego typu filmy. Masa tego była, ale znowu fajnie to zobaczyć w grze. No i jedyne, co trochę mi umknęło, muszę przyznać, to jedna konkretna scena, która była bardzo kontrowersyjna. Trzeba ją było wręcz wyciąć z niektórych wersji gry. Tylko została zrealizowana w taki sposób, że ja tego nie zauważyłem. Bo widzisz, jest, powiem Ci tak, z mojej perspektywy, po raz pierwszy oglądając tę scenę, tam była przedstawiona relacja między główną bohaterką a jej mężem w taki sposób, że zaczęli się do siebie zbliżać, zaczęli się obściskiwać z rana. W pewnym momencie ewidentnie, i to bez dwóch zdań, mąż już opętany przez to zło zrobił się wobec bohaterki brutalny. I teraz Zostało to przedstawione w taki sposób, że bezdyskusyjnie bohaterka została w tej scenie skrzywdzona. Natomiast nie wiem, czy to po prostu kwestia rozdmuchiwania spraw przez media, nadinterpretacji, czy może po prostu trafiło się. Ja nie odczytałem tej sceny jako brutalnego przedstawienia gwałtu i zdruzgotania jednej postaci przez drugą. Ja ja odebrałem to w bardziej nieco stonowany sposób i śmiem twierdzić, że interakcje między postaciami na scenie, znaczy przed kamerą, również nie były takie podkręcone do jedenastki, tylko przedstawiły, te, przedstawiły to w mniej zbrodniczy sposób. Może tak, w nieco bardziej stonowany niż bym się spodziewał. Więc siedziałem i czytałem, siedziałem i przesłuchiwałem jakieś wiesz, komentarze na ten temat. Nie doszedłem do żadnego konsensusu. Miałem po prostu taki jeden moment odmiennej interpretacji. Chociaż to też byłoby za dużo powiedziane, No bo no, tak było to zrealizowane, że nie da się powiedzieć, że, że to, to nie tak. No ale wiesz... Miałem tylko jeden taki moment trochę niezrozumienia może gry. Coś mi umknęło w tych scenach. Może to też kwestia tego, że na full HD ekranie, jak się ogląda te filmiki renderowane z myślą o, nie wiem, 400 na 300 rozdzielczości, to pewne niuanse mogą umknąć. No ale nadal. Puenta jest taka, że ta gra była świetna i ona nawet po latach może zestarzała się bardzo, ale ma coś do zaoferowania. Tak jak stary film nadal może urzec na swój sposób. Widzisz, rozmawialiśmy trochę o point clickach, rozmawialiśmy trochę o grach, sztuce filmowej i tak dalej. I trafiłem w końcu na fantasmagorię, która świetnie połączyła jedno i drugie. I um, tyle gdyby... uważasz właśnie, że to jest gra, która to, że jest grą, a nie filmem jej dodaje? Czy po prostu tak się akurat składa, że akurat jest grą która jest dobrze zrealizowanym filmem. Wiesz co, nie chciałbym może tak przehajpować tej gry, no bo wiadomo, że jest w pewnych miejscach dosyć surowa, ale generalnie moje odczucie było takie, że jest to jedno z lepszych połączeń gatunków, znaczy form, form przekazu medialnego. To nie jest tak, że elementy filmowe jej czegoś konkretnego dodają, ani także elementy growe i czegoś konkretnego, namacalnego dodają, to jest tak, że ponieważ ona się składa z obu tych elementów i oba są dopracowane, to pokazuje jak fajną całość mogą stworzyć razem. Mhm. Bo tutaj właśnie wyraźnie wydaje mi się, że wyraźnie widać, że żaden z tych elementów się nie przebija. Mhm. Fakt, że ona jest grą, znaczy tak, ona jest przede wszystkim filmem. Tak mi się wydaje. No, bo jednak to, co mówię, wiesz, te, ta praca kamery, ten wystrój, w ogóle wnętrza w tej grze, świetnie zrobione scenografie to są rzeczy stricte kunsztu filmowego. Natomiast do tego wsparciem są przemyślane zagadki, użyteczne w wielu miejscach przedmioty tak dopasowane do realiów. Właśnie, zagadki są realistyczne i dzięki temu bliżej ci jest do bohaterów, bo mm -hmm. oni się zachowują tak jak normalni ludzie. No tak. Bardzo dobre. Coś, co często jest pomijane w point klikach, no bo nie o to w nich chodziło, bo trzeba utrudnić, trzeba. No, masa rzeczy. Znaczy, Większość and klików to były chyba komedie, generalnie. To też często prawda. No Akurat tak się no zresztą też właśnie absurdalne trudne zagadki bardziej pasowały do komedii niż czegoś realistycznego. No, a tutaj masz te mechanizmy, które pozwalają ci zbliżyć się do bohaterów. Mhm. Bo z jednej strony ty kierujesz ich akcjami, ale z drugiej czujesz satysfakcję, że to jak ty pomyślałeś, to jest też to jak pomyślała postać. Aha. Tak. Jest tylko jedna taka dosyć, no może tak, może nie trudna zagadka, ale jest jedna zagadka, którą łatwo jest, na której łatwo jest się zaciąć. Bo wiesz co, jak nie masz tej instrukcji, bo masz na przykład grę ze Steama i instrukcja jest gdzieś tam w pliku gry i kto by ją otwierał, to możesz zwyczajnie nie zauważyć, że dwa elementy na ekranie gry nie są elementami wystroju, tylko częścią UI-a. Mm -hmm. I ja dosłownie nie zauważyłem, że masz jedno e, okienko od podpowiedzi do gry. W ogóle masz podpowiedzi. To jest Uuu, niesamowite. Nie wolno. Ale nie, Kasualizacja. No, ale nie trzeba z nich korzystać. Kasualizacja. No... A drugie okienko jest od oglądania przedmiotów, i jak tego nie wiesz, to jednej zagadki nie rozwiążesz. Okay. No. No. No i trzeba przyznać, że zakończenie gry jest trochę trudnym segmentem, bo jest takie typowo: próbuj aż zrobisz przegrywaj aż zrobisz o, bo masz serię tak naprawdę quick time eventów no tylko w konwencji point-and-clickowej, więc ty nie wiesz, co powinieneś zrobić, tylko musisz to rozkminić. Ale muszę przyznać, że też znowu nie jest to na tyle trudne, żeby się tego rozkminić nie dało. Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc bardzo przyjemnie mi się doświadczało tego horroru, jakim jest Fantasmagoria. Chciałbym tylko, żeby w tym cholernym pokoju z kołyską było coś do zrobienia. <głos> Serio, masz fajny pokój, w którym wszystko wygląda tak, jakby coś tam się miało wydarzyć, i nawet jest element interaktywny i nawet masz nagranie, jak postać z nimi prowadzi interakcję, tylko to, to się niczym nie kończy. Taki red herring? Tak! Taki czerwony yy. śledź. Serio, jak skończymy, to pójdę na YouTube'a i sprawdzę, czy przypadkiem ja czegoś nie zauważyłem, bo, bo mogłem po prostu pominąć. Dobra, no. Jest jeszcze jedna gra, której nie chcę zostawiać na przyszły tydzień, tylko chcę już o niej teraz powiedzieć, a zapomnę. Rób to! Y Warhammer Vermintide Warhammer End Times Vermintide aleś znawca no, przepraszam kiedyś już padła nazwa tej gry w naszych rozmowach natomiast grałem w nią już kiedyś trochę ale bardzo mało i teraz pograłem trochę więcej też trochę, przez trochę więcej ma na myśli chyba tam jedną, dwu czy trzy godzinną sesję ona jest taka w konwencji Left 4 Dead'a, dobrze pamiętam? No ja bym powiedział, że jest z Rzymką z Left 4 Dead'a. Jest wzięciem tej formuły i zmienieniem jej skina i kilku elementów. No okej, okay. nie I... grałem. No i tak, no i właśnie, znaczy no tak, od tego trzeba zacząć. To jest, tak mi została sprzedana ta gra, że to jest taki nowy Left 4 Dead i pomyślałem, że kurczę, no właśnie na to mam ochotę bo mhm. chyba wspominałem, jestem wielkim fanem Lefta, w obu częściach spędziłem po kilkadziesiąt, kilkaset godzin, mimo, że tam, wiesz, na przykład w Left for Dead mieliśmy pięć kampanii, mhm. więc przez te, każda z nich składająca się z pięciu misji i każda na jakieś, jak jesteś dobry, to dziesięć minut, jak jesteś słabszy, to pół godziny, no ale już byłem dobry, no to Przychodziłem w 5 czy tam 10. No ale w dwójce to chyba trochę bardziej rozbudowane były te misje, tak mi się wydaje, bo grałam. Były takie same. Ta? Tak? Tak. Okay. Mówię, no jak pierwszy raz przychodzisz, to, to ci zajmie te 20-30 minut. No ale jak już jesteś dobry, wiesz, gdzie masz iść, co masz robić, nie, nie musisz szukać, przejść, tylko od razu biegniesz na pałę i tylko zatrzymujesz się w tych miejscach, gdzie trzeba, no to dużo szybciej się je przechodzi. Ok. Poza tym grałem też wersusję, gdzie po prostu nie zawsze się kończy daną misję, no bo... Po prostu zostajesz zaćkany. No tak. W każdym razie, więc po prostu o to mi chodzi, że no więc przez to, że grałem przez tyle godzin, przez ciągle te same misje, myślę, że takie no mercy to przeszedłem dosłownie setki razy, to no miałem ochotę, nie chcę mi się już to grać, zostawiłem to już dawno za sobą, w tym roku, w zeszłym roku wróciłem na jakiś czas, ale też dosłownie kilka godzin pograłem i już dalej nie miałem ochoty, więc uznałem, że no dobra, pogram w coś nowego, coś w tej samej formule, ale jednak zmieniającego właśnie odświeżającego. No i teraz tak. Na czym polegają zmiany w Vermintide? Wszystkie są na minus. Pierwsza gra jest oparta na lud, Czyli po prostu ekwipunek, który wyskakuje ci na końcu misji, albo który możesz tam jakimiś swoimi questami odblokowywać. I generalnie rozgryw poziom trudności jest w dużym stopniu zależny od tego, jaki masz lud, Bo naprawdę przedmioty, które dostajesz później są dużo mocniejsze, są wyraźnymi upgrade'ami. Masz dwa razy większy magazynek, albo dwa razy większe obrażenia, albo jedno i drugie, albo jakieś specjalne właściwości. Po prostu, no, gra jest ewidentnie zaplanowana tak, że jak grasz pierwszy raz, to wydaje mi się, że nie da się przejść tej gry na hardzie ze standardowym, w sensie przechodzić misji na, ze standardowym ekwipunkiem na hardzie. Trzeba odblokować ten lepszy. Więc no, to jest coś, czego ja nie mam frajdy. Ja lubię gry, które doceniają moje umiejętności, a nie to, jak dobry mam ekwipunek, ani też nie lubię takiego miszmaszu, gdzie, gdzie jakby ekwipunek staje się jakby poziomem trudności. Czyli gdzie jak powiedzmy mam lepszy ekwipunek, to gra staje się prostsza i w tym momencie może na przykład mogę mieć za dobry ekwipunek i wtedy stanie się nudna i wtedy sam muszę podejmować decyzję o tym, żeby używać gorszego, ale to już zakładając w ogóle, że doszedłem do tego tak dobrego ekwipunku, żeby mieć taki wybór, bo wcześniej go zwyczajnie nie mam. Mhm. Po prostu nie jestem fanem tych rozwiązań, nie lubię lutu, nie jara mnie to. Nie chcę mi się grać w te gry właśnie po to, żeby odbykować, wow, to mój nowy ekwipunek, który ma jakieś tam lepsze statystyki. Co się, wiem, wiem że to się może trochę kłócić z tym, że chcę wejść w gazionek Monster Hunter'ów, ale rozróżnijmy to. Jakby w, tutaj wiem, w co wchodzę. A tutaj mam doświadczenia z grą, która bierze ten model Art i no właśnie to jest też ten duża kwestia, że to są gry multiplayerowe. No tak. Gdzie można się wykazać w jakiś sposób znajomością mapy, umiejętnościami. Jakby no w lewcie do tego grałem w te gry tyle razy. Bo fakt, że znam te mapy i że mogę właśnie Wiem, znam jakieś tam sztuczki, ale nadal mogę coś nowego odkrywać, ale one się zawsze trochę zmieniają, bo w innych miejscach pojawiają się przeciwnicy, w innych miejscach pojawiają się zasoby. To sprawiało, że to mi się nigdy nie nudziło, dopóki nie stałem się faktycznie na tyle dobry, żeby być w stanie przychodzić tego eksperta za każdym razem ze swoją ekipą. A właśnie. A miałeś... wtedy jeszcze miałem te... A wtedy jak już przychodziliśmy z tą ekipą eksperty bez problemu, to zacząłem grać wersusy. No to. Więc mi się to nie znudziło. Czyli miałeś stałą ekipę do Left 4 Edo? Tak, ja mu mhm, przyznaję. To mhm. Jestem za to bardzo wdzięczny, bo to są jedne z chyba moje najmilsze wspomnienia growe. Mhm. Właśnie, kurczę, jak teraz tym myślę, to robiłem niedawno listy swoich top 10 gier i chyba nie zawarłem żadnego Left 4 Dead a. A Jak to najlepsze wspomnienia? A nasze wersusy w Marvela? Są wysoko na liście. No. Niektóre z nich. Inne są na liście najgorszych <laughs> wspomnień z gier. No dobra, zapętliłem się w jakiś tam... E... No, Vermintide. No właśnie, Vermintide, więc gear. Nie, nie lubię, nie lubię tego rozwiązania. Wspominałem o graniu w FPS, że nie lubię tych współczesnych FPS-ów w stylu Titanfall, Battlefielda, Call of Duty, które też właśnie wydaje mi się w mocnym stopniu opierają się o to, że ludzie odbykowują sobie nowe equipuneki nowe perki, że to macie jakby ciągnąć do zabawy. Mhm. Uh -huh. To jakby to mnie nigdy nie jarało, nie jara i jarać nie będzie, więc fakt, że gra jest w dużym stopniu o to oparta, od razu jest dla mnie minusem. No tak. Po drugie, w porównaniu do Left 4 Dead, ta gra jest oparta o ataki dużo bardziej w zwarciu, a nie strzelanie. No, Warhammer. Tak. Gdzie, no, każda postać ma jakąś tam kuszę, łuk, albo pistolety nawet w przypadku jakiegoś tam Witch Huntera, łowcy hmm. wiedźm, czy tam masz jakąś postać maga, który ma po prostu... Fireballa. Tak. I... Ale znowu, amunicja się szybko kończy i, i generalnie zazwyczaj jest tak, że po prostu to są broń zasięgowe jest czymś dodatkowym, czego używasz na specjalnych przeciwników, a zwykłych, szeregowych masz zabijać swoim tym podręczną bronią. Mhm. Gdzie? W Fordedzie też to było, tylko twoją podręczną bronią był pistolet, a nie broń zwarta. No i po prostu tak się składa, że dla mnie strzelanie jest dużo ciekawsze. Szczerze, no tak, Jak gram w tą grę, to nie miałem frajdy z tego, że Jedyne, na czym polega używanie broni w zwarciu, to jest zaczekanie, zobaczenie, czy przeciwnik jest w twoim zasięgu. Jest, machasz. Nie ma, nie machasz. Albo no i tak. tak machasz, bo broń ma krótki, wiesz, zasięg. Nie męczysz się używając, tylko masz po prostu nawalać bez przerwy. No, no. Jak to w tego typu grach bywa. W końcu wejdzie w zasięg. Tak, i mnie to nie bali. No tak. Jednak jak masz strzelanie, to jest sama frajda z tego, że nakierowujesz celownik na przeciwnika. Dla mnie nigdy mi się nie zbudzi. Point and click. Tak. A... Wiesz, a nawet jak mi się znudzi, no to mogę sobie powiedzmy urozmaicić to tym, że oto teraz postrzegam w tych przeciwników dalej, albo teraz zacznę skupiać się na headshotach, żeby oszczędzać więcej amunicji. Pewnie. A machanie bronią w zwarciu nudzi mi się bardzo szybko. No właśnie, a jak jest ze zróżnicowaniem w ogóle tego ekwipunku? To jest tak, że każda postać ma zawsze te same narzędzia i dostajesz ich różne wersje, czy w obrębie danej postaci są jeszcze jakieś side grade? Nie jestem. Znaczy, one mogą się różnić. Możesz na przykład mieć inny rodzaj broni palnej. No właśnie. Albo właśnie. Inny rodzaj łuku. No Ale one tak się trochę się różnią. Okay. Nie tak jak na przykład różnią się. No właśnie, w Letford Dead zawsze miałeś, na, na początku wybieraj się, czy chcesz shotguna, czy uzji. A potem chcesz karabin maszynowy, snajperkę, czy automatycznego shotguna. Jakby zawsze miałeś ten wybór, a tutaj możesz wybierać tylko te niewielkie różnice w obrębie własnej postaci. Rozumiem. Wydaje mi się, że każdy zawsze łuk będzie się różnił bardziej od tam, powiedzmy, broni palnej, bardziej niż dwie broni palne różnią się od siebie. Na tej zasadzie. Więc jakieś tam różnice są, ale szczerze mówiąc, no przyznaję, nie grałem aż tyle dużo, żeby mieć pewność, jak to jest. No. Ale wydaje mi się, że te różnice nie są aż tak wielkie i znaczące. Natomiast na no każda postać, ma, mamy te pięć postaci, i właśnie wymieniłem chyba, w sumie nie wymieniałem. Nie. Ale to nie ma znaczenia. No jest ten mag, jest jakiś tam krasnolud, jest łowca wiedźm. No, generic są... fantasy. Tak, dokładnie Ech. tak. I... Nie, Warhammer jest fajny, ale i tak 40 rządzi. No. I w ramach jakby tych archetypów mamy zawsze, właśnie tak jak mówiłeś, one mają swoje rodzaje broni, tylko że one mogą się od siebie trochę różnić. Ale to zawsze jest jedna broń jakaś zasięgowa, jedna broń yy, ta. w zwarciu. Tak. I tyle. No, no. I oprócz tego mamy, w, mamy jedno miejsce w wikwipunku na przedmiot leczący, taki większy, na apteczkę lub jakiś tam e, eliksir w tym przypadku, mamy jedno miejsce na coś bardziej podręcznego, jakiś taki tymczasowy boost, na przykład, że nasza postać przez jakiś czas bije mocniej albo e, biega szybciej i miejsce na granat, mhm. co jest identyczne ułożenie kwipunku jak w Red Dead. dlatego też mówię, no to jest rynka. No a w takim razie czy nie myślisz, bo to mi przychodzi do głowy, że takiej grze na przykład pomogłoby pójść jeszcze krok dalej, w ten klimat fantazy rpegowo lutowy, girowy i na przykład danie postaciom jakichś trzech, czterech skilli, tak, żeby je bardziej zróżnicować, żeby bardziej zdefiniować ich rolę? Może. No, to byłby to krok w dobrym kierunku. Nie wiem, czy to by wystarczyło, no ale tak, jeśli mnie pytasz, czy chciałbym, żeby te postaci były ciekawsze, to tak, chciałbym. <grym> no okej, okay, okej. Okay. Co jeszcze mogę... Jeszcze jedna rzecz mi się strasznie nie podoba w tej grze, ale kurczę, jak teraz o tym mówimy, no broń w zwarciu, gir. no to są takie moje dwa główne. A struktura misji? Właśnie struktura misji jest pozytywna, To jest, bo chciałem najpierw wymienić trzy wady, a potem jeden pozytyw, ale wyleciała mi z głowy trzecia wada. Muszę zacząć to zapisywać, <śmiech> <śmiech> przygotowywać się do podcastu, no, dostaniesz, rewolucyjny koncept. Dostaniesz spóźniony prezent Kajecik mam cały czas. A, tylko, używaj. No właśnie. No więc struktura misji różni się. Nie ma tutaj kampanii, tylko po prostu mamy misje, które są zawarte w sobie i one bardziej się różnią od tych leftowych, bo leftowe celowo były schematyczne. Mm -hmm. One jakby miały tak być, że zawsze na tej ostatniej misji musisz, masz bardzo krótką drogę do punktu jakby ucieczki, ale w tym punkcie ucieczki musisz się bronić tam przed dwoma falami zębiaków i dwoma tankami. Miałeś tą jakąś środkową misję, gdzie musiałeś zawsze w jakimś tam miejscu mieć jedno takie, że było zablokowane przejście i żeby je odblokować musiałeś uruchomić jakieś głośne urządzenie, które przyciąga zombiaki w Twoją stronę. To była taka standardowa formuła left for a tutaj tego nie ma. Tutaj mhm. misje mają być zróżnicowane i na przykład masz misję, gdzie musisz dojść do jakichś tam kopalni tych szczurów mhm. i następnie je im zniszczyć. Skavenów. No tak, szczurów powiedziałem. I znaleźć y jakieś ładunki wybuchowe i podsadzić je w odpowiednich miejscach. W innej y, misji na przykład musimy po prostu rozejść się po mapie, poznajdywać worki z żywnością i przynieść je na punkt startowy I jak tylko to zrobimy, ta misja się kończy. Mhm. No, a w innych musimy po prostu no, dojść do celu od początku do końca. Jest tutaj odrobina zróżnicowania i to jest akurat fajne. Natomiast no, ciężko mi powiedzieć, czy te mapy są aż tak ciekawe do ponownego rozgrywania, czy są tak ciekawie zaprojektowane jak Left Fordowe. Mhm. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Musiałbym więcej pograć. Jasne. A nie mhm. chce ci się? Nie, nie podoba mi się ta gra. Nie, nie będę już do niej wracał. Mhm. Więc no już prędzej wrócę do Lefta. Hm. Chyba, że przypomni mi się jeszcze jedna wada, to powiem o na w następnym odcinku. <laughs> Spoko. Albo, no? Mi się, mi się na pewno przypomni jeszcze coś pozytywnego do powiedzenia o Fantasmagorii, więc robimy sobie kącik nadrabiania rzeczy, których nie powiedzieliśmy w poprzednim odcinku. O, lubię to. Lubię to. No. A może przypominam się po przerwie? A może? Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Co ty robisz? <śmiech> nie rób tak. RP, Rob... <śmiech> robię muzykę. Pst, pst. Mhm. <śmiech> Dobra, widzę, że bardzo długo nam zajęło gadanie o grach. No. Zebrało się tych. Wyobraź sobie, że zebrało się tych tematów przez te trzy tygodnie przerwy. A ja nadal się wstrzymuję, dawkuję to tak, żeby się nie za szybko wymarnowały. No. A ja, wiesz, że ja też? W no. tej chwili mam jeszcze dwie gry, o których mógłbym powiedzieć. No widzisz, ja mam... Nie zrobię tego. Dobrze, słusznie. Ja mam jedną, w zasadzie dwie, ale też specjalnie o nich nie powiem, żeby trochę bardziej je ograć, bo jestem jeszcze w trakcie. No, ja tak samo. No. W ogóle nie zdążyłem nawet powiedzieć o tym, żebyście nie kupowali materiałowych kapci. Dobrze, nie kupujcie materiałowych kapci. No. Nie polecam, tylko guma. Szybko, szybko, bo mamy dwa szybkie newsy. Po pierwsze... Crytek. Pamiętacie takie studio? Jest takie studio. Jestem wielkim fanem pierwszego Cryzisa. Jestem gotów go bronić. Uważam, że to świetna gra i, i że po pierwsze nazwanie jej tych demem jest okro, okrutne, a po drugie ludzie, którzy narzekali, że oto gra w swoich czasach nie szła na żadnym kąpie, kłamią, bo ja miałem wtedy dość słabego kompa i tak odpaliłem ją na medium i tak wyglądała lepiej niż 99% gier, które wychodziły w tamtym czasie, bo była świetnie zoptymalizowana. Mhm. Ale Krajtek. No właśnie. Ale jesteś pewien, że to Krajtek zrobił Krajesa? Tak. Aha, no dobrze, dobrze, dobrze. Co no i, z nimi? No i Krajtek miał dużo studiów na świecie. Aha. I generalnie okazało się w ostatnich miesiącach, że wiele tych studiów nie dostawało swoich pieniędzy w sensie ich pracownicy. Tak I Krajtek przez... miał problemy z chyba od października Uuu. z płatnościami. A więc, jako że szum się podniósł, to kraj tak musiał coś w tym końcu zrobić, więc wypłacił im tam pensję za październik, obiecał, że za listopad i grudzień wypłaci już bardzo niedługo, po czym ogłosił, że zamyka pięć swoich studiów. No tak, ale nadal musi się wypłacić pracownikom. No tak, oczywiście. Natomiast no, podejrzewam, że jak... W sumie nie wiem, czy to zrobił, no ale no, może zrobił. No nie znam się. No, więc tak się zmienia kraj. Tak, jak był dużą firmą, teraz będzie mniejszą, która ma się skupić na licencjonowaniu swojego silnika. I bo chyba te wszystkie małe studia miały robić jakieś gry, ale nie robiły? Mhm. Może robiły po prostu prototypy, które potem okazywały się być słabe? No, trudno powiedzieć. Nie mamy co do tego rzetelnych informacji, niestety. Tak. Znaczy z tego, co czytałem w tym temacie, tak naprawdę niewiele jest mówione. No, większość mm -hmm. osób skupia się na samych faktach, nie no. widziałem jeszcze żadnych dogłębnych analiz, jakiś ciekawostek na temat działalności poszczególnych studiów. Dlatego no, szybki wniosek. No pewnie coś wypłynie. A tymczasem jakbyście się zastanawiali, czy model biznesowy AAA jest do utrzymania, no to najwyraźniej widać, że się nie da. Otóż drugi krach się zapoczątkował, jutro upadnie i a, o Myślałem, że już mówisz o następnym newsie. A, wow. a Z kolei Microsoft stwierdził, że model first party publishingu, wydawania gier przez e, właściciela platformy jest nie, może nie do końca opłacalne. Zwłaszcza kiedy twoja platforma staje się PC-em. Hmm. Czy, e. czy Nintendo wyraziło jakieś głębokie śmiechy w reakcji na to? Nie, bo są bardzo, przejmują się swoimi spadającymi od 10 lat <głos> wynikami sprzedaży. Nie. Nadal im to jeszcze nie przeszkadza. Nie, no nie, od 10, od 5 chyba. No coś koło wyszło. W każdym razie ten Microsoft. Więc nie wiem, czy kojarzycie grę jeszcze taką jak Scalebound. Scalebound, czyli crossover między New Devil May Cry a Jak a... wytresować Smoka. Monster Hunter. Jak wytresować Smoka. Tak się w wiesz, że mam znajomego, ktoś się tą grą jarał? Dosłownie widziałem się z nim w ten weekend i tak rozmawialiśmy sobie, na jakie gierki czekasz, a wiesz, czekam na taką gierkę Scalebound. Pamiętasz? No, pamiętam, była kiedyś na E3. Otóż, miało dwa gameplaye, nawet nie wiedziałem. No. I dosłownie wczoraj pojawił się news, że tej gry nie będzie. Otóż, no, <śmiech> jeśli interesował Was Scalebound, to możecie się przestać interesować Scaleboundem. Jeśli jesteście fanami Hideki'ego Kamii, to no, to już trochę siara w 2017 roku. No, ale Platinum Games kolego, to jednak ma jeszcze coś do zaoferowania. No, ale czy nad tym grami pracuje hak Hideki Kamiya, <głos> czy ten Toru Yaro, czy jakoś tam nazywam no ale tak wróćmy do konkretów. Co my w zasadzie wiemy o tym scaleboundzie? Że go nie będzie? że została kompletnie anulowana. Microsoft już teraz zaciera ślady tego, że ona w ogóle istniała. Usuwa trailery i gameplaye gier ze wszystkich kanałów swoich i jakichś firm, które do nich mają, kontraktual... Kontraktowe. mają kontraktowy obowiązek się ich słuchać, jak im mówią, żeby to usunęli. Mhm. I tyle. Jak zwykle nie wiadomo, o co poszło. Jedyne, co wiemy, to na temat tej gry, no to A, że jest anulowanym projektem i B, to, co udostępniono na nagraniach, wywiadach z panem Kamillą i tak dalej. Mi się wydaje, że może być to po prostu przykład na nieudany projekt, bo wy, wybaczcie, jeśli czekaliście na tę grę, ale jak zobaczyłem te gameplay, jak zobaczyłem te prezentacje z E3, nie widziałem w tej grze naprawdę nic. Naprawdę ile, nic. Ile gier, które dochodzą do takiego etapu produkcji, są anulowane? No właśnie... I są tak promowane, i właśnie first wydawane przez wydawcę, właściciela konsoli. No wiesz, wbrew pozorom to się zdarza, no nie Jak przychodzi first? mi do głowy no nic, ale. Może raz do roku jest taka informacja. Myślisz? Mam wrażenie, że jeszcze rzadziej. Może. Czy znaczy, Akurat teraz żyjemy w erze bez przerwy anulowania gier. Mamy takie Final Fantasy 15, które zostały w tym momencie anulowane wewnętrznie. Musieli je robić od początku. Nie zapominaj jednak, że Scalebound miał na tych prezentacjach spore problemy techniczne. I to jest argument, który mhm. się przejawia, przetacza mhm. przez te dyskusje. Być może, mhm. jak ruszyli z tym projektem, to faktycznie osiągnęli poziom, który był nie do podtrzymania w pełnej rozgrywce. Hmm. Nie chcę wybiegać za bardzo z tymi przypuszczeniami, ale jest to wbrew pozorom realistyczny scenariusz. Bardziej się opłacał anulować gry niż wydać ją na PC. To no, przypominam, że robienie gry na Xboxa to robienie gry na PC. -to. No wiesz, nie do końca. Jeszcze, jeszcze istnieją Xbox One ekskluzywy jeden Forza? Nie. Halo? Nie. Girse? Nie. Okej, okay, przegrałem. Nie jest, a może Halo jest? Nie pamiętam, kiedy ostatnio Halo wyszło. No dobra. To powiem Ci tak. Wszystko, co wiemy, to za mało, żeby dojść do jakichś sensownych wniosków na temat kulisów tego wydarzenia. Znaczy ja myślałem, że już dwie minuty temu skończymy w ogóle o tym mówić. No. Mi się tylko wydaje, że był to słuszny Krok z tego powodu, że sama gra zapowiadała się na coś w najlepszym wypadku niesamowicie średniego. Ja myślę, że to po prostu nie była gra dla mnie. Tak, mówię. No, znam, mam anegdotalny przykład osoby, która się tą grał, jarała. No tak. To co dalej? No to były nasze newsy na 2017 rok. Po prostu ludzie. Totalnie jeszcze się nie obudzili po świętach. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, panie. Ale coś się działo ale, przez ten czas, kiedy nas nie było. Ale Street Fighter v. Co z nim? Nie, myślałem, że mi przerwiasz w połowie i zmienimy temat. To zmieńmy. No to dawaj. Bo przez ten czas, kiedy nas nie było, wyszła cała masa nagród Gra roku 2016. Przeprowadzana przez masę serwisów, personalne listy. Przejrzeliśmy je wszystkie i wybraliśmy mm. dla Was na ciekawe. <grym>, ile ile z 2016 grałeś? E, Grałem w Duma. To jest na pewno z 2016. Potwierdzam. E, Grałem w Streeta Piątkę. No, bardzo e, mi przykro. W No Man's Sky grałem. Co? Tak, no ja przecież nie hejtowałbym gry, w którą nie grałem. Naprawdę? Tak, wytrzymałem jakieś 15 minut. Mniej więcej. Eee, no i w Battlefield 1 grałem. O, jak Ci się podoba? Jestem w stanie przez pół godziny tłumaczyć Ci, dlaczego ta gra jest zbrodnią i wszyscy powinni się wstydzić. A także poruszyć temat odpowiedzialności dewelopera za realia historyczne, które zdecyduje się przedstawić w swojej grze. To jest rozmowa, którą bardzo szybko mi uciął, że nie obchodzi mnie to ani trochę. No, a jest mi przykro, że nie obchodzi cię zbrodnia na historii, jakiej dopełniło się, <grym> dopuściło się i jej. Ale to jest alternatywna historia. To nie jest alternatywna historia. Nigdzie nie jest powiedziane, że jest to alternatywna historia. Jest. Jest to. Jest to zbrodnicza historia przede wszystkim, a w ogóle to cała ta gra służy napędzaniu jednej wielkiej, chorej, wojennej narracji, która ma na celu zmanipulowanie społeczeństw w wiarę, że wojna to coś fajnego i ciekawego. Cho na wojnę? Nie. Cho poszczelać? Tak. tak. Tak, tak. Tak chcą oni, żebyśmy myśleli, żebyśmy wszyscy myśleli. Korporacje Ziom. Też nie grałem w wielewie w 2016, więc, no, nie ma sensu, żeśmy. Ja nie widzę sensu robić własnej listy. Do wyskarnia wszystko. Może pomijając... Dąb jest najlepszą grą, w jaką grałeś w 2016, tak? No, jeśli nie liczyć w. Fania... Która wyszła w 2016 no... z tych, które grałeś, z tych pięciu? No, to. No nie, no to tak. No to, bez... to cieszę się, tak. że masz taki jasny wybór. Ja szczerze mówiąc, nie mam. Wszystkie gry, w które grałem w tym roku. Albo mnie znużyły, albo nienawidzę. Ale dowiedziałem się... Albo jeszcze nie dokończyłem. Wiesz, że nawet nie wiedziałem, że Pony Island wyszło w 2016. No widzisz. Byłem pewien, że to niekoniecznie jakaś stara, ale że ta gra już była wcześniej na Steamie. Ja grałem w Mirror Edge'a, którego nie skończyłem, ale nie byłem nim zachwycony. Grałem w Zero Time Dilemma, którego nienawidzę nienawiścią szczerą. No widzisz. Więc no, taki tam roczek. No... Ale to tak jak mówiłem. Co inni mieli do tak. powiedzenia. Przejrzymy sobie. Mam tu otwarte kilka zakładek, przyjrzymy sobie cudze listy i powiemy, jeśli uznamy, że coś ciekawego. Biorąc pod uwagę, że podcast publikujemy w internecie, spodziewam się, że dużo pohejtujem. Okej. Okay. No, no to, to lecimy. Lista da Lanka Tutaj obroni się od razu. Myślę, że tutaj możemy sobie luźno porozmawiać i po prostu ja będę wycinał, jak będziemy coś nudnego gadać. Więc jeśli rozmowa wydaje wam się dziwna i pocięta, to to jest moja wymówka. Aha, no dobra, to lecimy. E, pan Dave Lang, czy chcesz tłumaczyć czemu akurat tego pana, albo kim on jest, czy po prostu lecimy? Uwielbiam go, bo jest bardzo fajną osobowością. A to, to jest koleś, który na co dzień jest właścicielem studia Iron Galaxy. Mhm. I generalnie ma, czasem sobie streamuje, albo pisze śmieszne rzeczy na Twitterze, albo występuje gościnnie jako w różnych podcastach, prowadzi własny podcast i uważam, że ma fajne poczucie humoru. No, jest tak. fanem Windjammersów, więc ja już go lubię. Nastawiam się do niego pozytywnie. Pierwsze Iron... zdanie jest, mam na imię Dave Blanki i nienawidzę Windjammers. No, ale nie rozumiesz, on to <śmiech> mówi ironicznie, żeby zwiększyć popularność tytułu. On to mówi ironicznie dlatego, że żart polega na tym, że rzekomo Iron Galaxy od dawna chciało dotrzeć do licencji Windjammers, żeby je zrobić z GGTO. Aha. Ale no niestety do tej licencji dotarł ktoś inny i Iron Galaxy nie zgarnie darmowych pieniędzy, a grę zrobi firma, która nie chce używać GIGPO. A, Smutno. Teraz mi smutno. Czemu mi to robisz? No bo... Przez Ciebie mi smutno. Bo nie podobało mi się to, że byłeś wesoły. Dobrze. Pozycja dziesiąta pana Dave'a Langa. Uncharted 4. A Thief's End. No to akurat Uncharted 4 to jest akurat gra, w którą grałem i której jestem fanem. No. Aczkolwiek im więcej czasu mija, odkąd zagrałem, tym mniej ciepłe mam na jej temat uczucia. Myślę, że w tej chwili jest już daleko poza... Kiedyś myślałem, że o to, może jedno z moich ulubionych gier i Dog'a na poziomie Uncharted 2 i, i The Last of Us. Nie. Ja nie lubię serii Uncharted, bo wydaje mi się hollywoodzka w tym negatywnym sensie, czyli mamy przerost formy nad treścią i dla mnie to seria gier, które mają dużo do zaoferowania pod wieloma względami, ale jako gry są kompletną porażką. Ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, nie słuchasz mnie, jak tłumaczę, co jest mi fajnego. Dobrze. Dishonored 2. Chciałbym w to zagrać. Ja nie. Bardzo jestem wielkim fanem Dishonored 1. I jakoś tak się składa, że jeszcze nie zagrałem w Dishonored 2, bo po prostu nie wiem, czekam na przecenę, albo aż w końcu zamontuję moją lepszą kartę graficzną. Ja wiesz, że zagram w obie części Dishonored, ale tak gdzieś za trzy lata. Mnie rozeczka list również o nim wspomnę, ponieważ również jest to gra, którą zacząłem grać. Przerwałem, bo uznałem, że moja stara karta graficzna nie wyrabiała. Kupiłem sobie dla niej nową, której jeszcze nie zamontowałem, bo mam z tym problem techniczny. Bardzo techniczny. No nie myścimy się w obudowie. No tak. To jest problem techniczny. Jak najbardziej. No i... i ale nie byłem zachwycony, więc jestem ciekaw, czemu pan Dave Blank na siódmej pozycji. Paragon, gierce Quantum Break. Oxenfree? Ej, kojarzę tę gra, chociaż nie grałem w nią. To jest taka przygodówka. Aha. Inside to chyba też przygodówka. No tak, Insight to dosyć, to przygodówka o dosyć dużym zasięgu. Sporo osób o niej gadało, bo to albo studia Limbo, albo jakiś duchowy spadkobierca Limbo, tak, albo cokolwiek. Limbo, tak. No, No i numer jeden, Hitman. Hitman. W sensie nowy Hitman. No tak. Świat bo... zabójstw. Słyszałem, że ludzie w tej grze spędzili już niektórzy po kilkaset godzin, więc no musi być coś ważne. No, codziennie są nowe um, questy dzienne. No. no akurat nie jestem fanem. No tak. Lista pana Patryka Millera, znanego człowieka bez gustu. Patryk Miller jest redaktorem serwisu Shore you Can. Pisze o bijatykach. A przepraszam, to, to było złe wprowadzenie z mojej strony. Patryk Miller, redaktor serwisu Shoryuken, czyli znana tuba propagandowa na dworze królów bijatek. Ja myślę, że on wierzy w to, co pisze, że Call Street Fighter V naprawdę nie jest złą grą, Jak że on każdy. ma problemy, ale ma też swoje zalety. No, kategoria pożytecznych idiotów jest kategorią społeczną znaną już od wielu lat. Patryk Miller na zawsze w moim serduszku znalazł swoje miejsce, ponieważ napisał bardzo fajną książkę Educated Gentle Person's Guide to Street Fighter, mhm. która generalnie prezentuje, o co tak naprawdę chodzi w bijatykach, mhm. tak tłumacząc to w bardzo obrazowy, fajny sposób, ale też wyciągając z tego jakby, próbując przedstawić jakby szerszy, w szerszym obrazie tego, co z tego wynika, że tutaj przeskakujesz sobie nad tym firebolem. No tak. I jest to coś, co fajnie napisał, ale no jego poglądów na temat obecnie wychodzących bijatyk, które z nich są fajne, a które nie. Nie jestem wielkim fanem. No serio, to jaki by ten pan nie był, może jest całkiem spoko, nadal jest aktualnie tubą propagandową. No i na przykład jest fanem gry Clash Royale. Bardzo fajnie. Taka gra na komórki z dwoma liniami, gdzie można sobie wysłać stworki, które się chyba los losują jak karty. <laughs> Połączenie no. karcianki z mobu na komórki. Ej, no to super, to brzmi jak świetna gra. Zagram w nią kiedyś. Tak? Może. Zagrasz może w grę Overwatch? O, to na pewno zagram. To jest ta gra, w którą grałem i chciałem o niej powiedzieć. No właśnie, to Overwatch. w przyszłym odcinku. No, Overwatch wyszedł w 2016, no to też grałem. A fajna gierka. Nie, ja nie mam problemu z tym, żeby ona była na listach ludzi, natomiast dziwię się, że akurat y, umieściło na swojej liście taki... Y, rywalizacyjny gracz, mhm. ponieważ jestem poglądu, który wiem, że współdzielę z ludźmi, że Overwatch jest tym gorszy, im lepszy w niego jesteś. Oh, wow. Bo bardzo lubię tą grę, kiedy grasz w takim, w takim środowisku, gdzie grasz z ludźmi, którzy część się może trochę stara, część sama narzuca sobie jakieś y, ograniczenia typu, że o, ja lubię grać tylko jedną konkretną postacią i będę nią grał niezależnie od tego, czy, czy ona jest akurat w tym momencie najlepsza dla mojej drużyny, czy nie. Inni na przykład myślą sobie, a ja chcę zrobić jakąś fajną akcję i nie interesuje mnie to, czy wygramy, czy przegramy, dopóki ja zrobię tą fajną akcję. Inni są oportunistami, którzy próbują wykorzystać słabość, jaką w drużynie są tego typu ludzie, żeby wygrać. I w takim środowisku, kiedy, nie, kiedy można grać właśnie praktycznie czym się chce i tak sobie mieć, próbować mieć fajne akcje z kolegami, ta gra potrafi być fajna. Ale Mam. na wysokim poziomie nie podoba mi się, bo zamienia się za bardzo w takie wychylanie się z za rogu, jest strzeliwanie, potem uciekanie znowu za jakąś ścianę, żeby dać się uleczyć, takie wymienianie się jakimiś pojedynczymi strzałami po to, żeby nabić sobie wszyscy swoje ulty i dopiero wtedy zaczyna się właściwa walka. Mam parę przemyśleń na temat tego, co właśnie powiedziałeś, więc trzeba to będzie zostawić na kolejny odcinek. Mhm. Ech, Następna pozycja. Street Fighter 5. Jedyna bijatka na liście pana Patryka Millera. Nie ma tutaj taki na przykład y, Killer Instinct, gry pana Devalanga. Langa. No. Nie ma tutaj Guilty Gira, exact no. na przykład, gry która, y, w Revelator, która wyszła w zeszłym roku. Nie ma Mortala, który w zeszłym roku miał duży update. No, więc... Y Chciałbym przeczytać cytat, który już widziałeś kiedyś, bo go wrzucałem. No. no, to jak przemyślenia pana Patryka na temat Street Fightera 5. To, czym Street Fighter 5 wyróżnia się od poprzednich Street Fighterów, jest to, że zespół, który go robi, ma pomysł, co Street Fighter robi lepiej. No bo większość Street Fighterów może być opisana jako taki Street Fighter 2, ale na przykład Super Street Fighter 2 Turbo to taki Street Fighter 2 z superami. Hmm, niesamowite. Update do gry jest tą grą, ale z czymś dodatkowym. Och, Fair Strike to taki Super Turbo z parowaniem. Oczywiście. Nie wiem, czy się zgadzam, nie, nie zgadzam się z tą opinią. No co ty, to jest Street Fighter 4 to takie super turbo z focus atakami, które można anulować w doskoki, w dasze. Ja już na tym etapie schowam twarz w dłoniach. I chcesz mi jeszcze coś zrobić? To tak jakby ten rdzeń który sprawia, że pietki działają, jest jakąś obcą technologią i nikt nie wie, czemu to właściwie działa, więc wszyscy po prostu budują dookoła niego, mając nadzieję, że się nie zeps... Ja nie mogę. Po, po, ter, szczerze, nie jestem w stanie uwierzyć, że to napisał ten sam człowiek, który napisał tamtą książkę, o której wcześniej mówiłem. Ja nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś taką opinię może wygłosić z pełną powagą i ze świadomością, że to będzie opinia, którą inni będą czytać. To teraz usłyszmy, czym jest Street Fighter 5. Tak. Street Fighter 5 to jest takie super turbo, ale... <laughs> ale z wieloma <laughs> subtelnymi decyzjami dotyczącymi zasięgów, drobnymi zmianami, yy, tajmowaniem y, animacji Trzy. Trzy. i wynikami ataków, które sprawiają, że footsis, czyli ten jakby neutralny etap rozgrywki, jest ciekawszy, a przynajmniej byłby, gdyby nie ten wbudowany lang opóźnienie. To jest opinia pana Patryka Millera o Street Fighter 5. Porównując do innych gier, Street Fighter 5 jest bardziej ograniczający w kwestii tego, co dana postać może zrobić w danym punkcie planszy w konkretnym momencie rozgrywki. I wydaje się, że jest to próba destylacji spuścizny tej gry do jej czystej esencji aby móc rozpocząć poszukiwanie poprawek. Czasem jest trochę tak surowo, ciężko. Nieporadnie. Tak, ale... Ale mam uczucie, że ktoś próbuje zrobić lepszego Street Streetfightera, a nie tylko innego. Co? Przestań. Następna lista. Nie uważasz, że to jest najzabawniejsza rzecz, jaką ktoś napisał? W 2016 roku? No wiesz co, no ja jeszcze dzisiaj zdążyłem przeczytać, że ktoś twierdzi, że bardzo chciałby, żeby nowy Tekken był wydany z modelem Street Fighter a 5 więc no nie, nie, jest ciężka konkurencja co do tego. Teraz mamy 20 pozycji, listy dwóch ludzi równocześnie, dwóch z udawanych, bijących się ludzi, ludzi, tak. którzy biją się na niby. Zapaśników profesjonalnych zapaśników, żeby odróżnić ich od amatorskich zapaśników, którzy biją się na Olimpiadzie. Na przykład pan Xavier Woods i pan Kenny Omega. Nie Kenny są to... Omega to ten, co miał ten sześciogwiazdkowy match na Wrestle Dom 11 w Tokio Dome? O, najlepszy mecz wszechczasów? Muszę obejrzeć. Z, z Okadą? E, tak jakbyście się zastanawiali, to nie są prawdziwe imiona i nazwiska tych panów. Ale nie trzeba podawać kto jak się nazywa. Austin Creed. Później jest przedstawiony wreszcie artykuł jako Austin Creed. No Omega nie podał swojego innego imienia. Prawdziwego imienia. Nie wiem, jak on ma na imię. No dobra. To co to mamy za listę? Battlefield okay. 1 i Super Mario Run. Super. Fajnie. RPG Creator. Titanfall 2. Moje ulubione gry. Azure Striker Gun a to jest gra, którą mam na liście akurat. Muszę do niej przysiąść kiedyś. Jak tylko kiedyś będę miał na to czas. Super hot. A to akurat możesz ty się wypowiedzieć, bo ja nadal nie grałem. Ja grałem tylko w tych demo, nie grałem w pełną wersję. A okej. Okay. W sumie nie wiem, czemu tak od tej gry się odbiłem, bo ona chyba uznałem, że jest za droga jak na to, co oferuje. Mhm. Dlatego nie zagrałem w nią okolicy premiery, a potem jakoś nigdy nie miałem ochoty. Okej. Okay. Tak mogło być. EA Sports UFC 2. Okej, okay, rozumiem dlaczego ludzie kupują gry z cyklu EA Sports cokolwiek. Jestem sobie w stanie to wytłumaczyć. Mam mimo wszystko poważne problemy z uwierzeniem, że ludziom naprawdę chce się inwestować czas i pieniądze w symulatory UFC. Grałeś? Tak. I co? Grałem co prawda w jakąś ps 3 wersję, ale była tak ślamazarna. Tak nieporadne były te kontrolsy. W ogóle ciężko było się zaczepić w dowolnym momencie walki. Przez zaczepić mam na myśli rozeznać w tym, co się dzieje i co teraz powinieneś zrobić. To była taka... Przyszłość bija. To, to była naprawdę taka gra, że wypijesz trzy piwa i będziesz toczył twarzą po kontrolerze, to coś tam z tego wyjdzie. O, fajnie. Jak tak. No... To był żart. Powiedziałem... Przepraszam. Powiedziałem piwo, nie wódka. Thumper! Co to w ogóle? To jest gra, którą nie, nie słyszałeś? Nie, ty słyszałeś. To jest gra rytmiczna, Aha. w której masz taką bardzo psychodeliczną oprawę. Jedziesz Aha. sobie takim skrabem po linii i musisz omijać przeszkody, jakby reagować tanie. Aha. Gdzie w rzeczywistości jest to gra rytmiczna? Aha. Bo całość polega na tym, że jest też te przeszkody musisz w pewnym rytmie odbijać i jak już... Po prostu w pewnym momencie po prostu uczysz się tego. Jakby problemem nie jest to, żeby zareagować na dany typ przeszkody danym unikiem, tylko to, że musisz to robić w szybkiej sukcesji, kolejności. Tak, tak? Szybka kolejność? No nie. No właśnie. No ale wiem, co miałeś na myśli. W każdym razie trzeba... Mam na... nadzieję, że słuchacze też będą Kilka ak akcji szybko pod rząd i po prostu z, bardzo szybko zmienia się to w grę rytmiczną, z bardzo po prostu nietypowym soundtrackiem, w którym pełnym jakiegoś ambientu, industrialnych, metalicznych dźwięków, jakiegoś właśnie niszczenia i po prostu gra jest mega intensywna mhm. i mówię o tym na podstawie tego, co widziałem, bo sam w nią nie grałem jeszcze. Nie wiem czemu, bo chcę zamontować nową kartę graficzną i czekam, aż będzie na przecenie. Super. <laughs> Kirby, Attack Kirby. on Titan, Owser oh yes. The Insult Simulator, Broforce, przerwij jak chcesz powiedzieć o czymś, z którejś z gier, Final Fantasy XV. Nie rozumiem fenomenu Broforce'a. Ja też nie. W sensie... Znaczy ja rozumiem, bo ludzie mają gust taki, że jarają się tym, że o fajnie, jak moje gierka z pikselami, będąca parodią moich filmów akcji. No. Znaczy nie, bo wiesz, to nie jest tak, że nie rozumiem BroForsa tak jak nie rozumiem tych UFC symulatorów, bo grałem w jedno, w drugie. BroForce jest fajnie, przynajmniej pełnoprawną grą, więc nie mam specjalnych zarzutów, po prostu dla mnie BroForce to taki średniak. No. Mogę się zgodzić. Overwatch, Street Fighter 5. O, poczekaj, poczekaj, to ta gra... Nie, nie zatrzymuj się. Uncharted 4, Pokemon Sun and Moon, Final Fantasy 15. Tak jak mówiłem, z listy dwóch różnych ludzi, dlatego się powtarza. Mafia 3. I Enter the Gungeon. To wszystko. Eee, muszę zagrać w Finala 15, bo nie chcę go hejtować, nie grając w niego. Ale bardzo chcę go hejtować. No, to są wszystkie listy ludzi, których znamy ze świata gier, którzy zrobili swoje listy i o których chcieliśmy wspomnieć. Plus jest taki, że na przykładzie poprzedniej listy udowodniliśmy Wam, że Keny Omega zna się na grach, a, a Xavier Woods nie. Takie żarze, że oni nie wiedzą, o której z tobaczy. No to przechodzimy do. Nagrod z Giant Bomba, których żart polega na tym, że mają chyba z 20 różnych kategorii. Najlepszy debiut. Overwatch. Drugie, trzecie miejsce. Superhot The Witness. Eh. No, Nie roz, no, to był dobry debiut. To Overwatch jak, jak, jak najbardziej. Best Style Superhot hmm. runner za Darkest Dungeon Doom. No, w... Wszystkie trzy gry mają mocny, zdefiniowany styl. Co by nie było. No, zastanawiam się, co bym za nas tego zaproponował, ale... Ale szczerze mówiąc, akurat jeśli chodzi o styl, to Duma bym nie rozważał pod kątem nagrody z całego roku. Może Mirror, może, Może. Może Hyper Light Drift? Nie może. Najlepsza no nowa postać? Helmut Kruger. A, no ja tam nie wiem. Runner's Up Tricol z Last i Samuel Hayden z Duma. O, i widzisz, tutaj akurat Samuel Hayden to jest postać, którą... W... Kurczę, nie mógłbym jej rozważać pod kątem nagrody za najlepszą postać, bo jest go mało, bo w dumie w ogóle jest mało. Ale to, co pokazano nam Samuela Haydena było świetne. Z Samuelem Haydenem były dosłownie dwie sceny w tej grze, takie naprawdę mówiące coś o postaci, ale obu tych scen nie zapomnę długo. Najlepsze wiarowe doświadczenie. Google Air No chyba najlepiej. Wiesz tak. jak to wygląda? Nie. To generalnie rzecz w tym, że możesz chodzić po prostu. Google na podstawie tego co widzi, generuje trójwymiarowy jakby obraz. Po prostu na podstawie tych zdjęć. Czasem wygląda to strasznie. Generalnie wygląda tak, że masz jakieś abstrakcyjne bryły, które prawdopodobnie były na przykład samochodem, tylko po prostu Google na podstawie tego zdjęcia satelitarnego dwuwymiarowego nie był w stanie utworzyć nic lepszego, Aha. ale na przykład budynki wyglądają często świetnie. Być może Więc... nic lepszego Wiar nie osiągnie przez następnych parę lat. Więc jest to, jak oglądałem, jak ludzie, wiesz, na przykład wchodzili po jakichś swoich okolicach i opowiadali to były naprawdę fajne nagrania z tego i chętnie bym się przeszedł po Warszawie, na przykład w wiar Serio? No? To jest takie. Dla mnie to jest takie, Coś w tym jest ciekawego, dziwnego. Znaczy, ja to rozumiem. Dla, gdybyś, gdybyś mi nie powiedział o tym, że właśnie zdarzają się jakieś takie wyraźne potknięcia, to taki Google Earth VR byłoby dla mnie system sellerem vr Dosłownie. Bo to jest powód, żeby wydać te 3 czy 4 tysiące złotych. Ale. Znaczy, no wiadomo, że w innym miejscu na świecie też bym skończył, ale. No właśnie, ale pomyśl, akurat... mógłbyś, mógłbyś na przykład, nie wychodząc z domu, iść na Pragę. Nie, nie bałbyś się niczego. Ty. Runner's Up, Recruum, słyszałeś o tej grze? Nie. No jest to jedna z wielu takich przestrzeni społecznych. Wow. Czyli jest, gdzie można sobie Wiem. chodzić i tłumaczyć jakieś minigierki, ale akurat w tym przypadku te minigierki są na wysokim poziomie. Masz jakieś ano? tam e, kalambury albo paintball, który tak się składa, że jest chyba najlepszą strzelanką w wiarze, po prostu, bo fajnie opiera się na tych mechanikach, bo te paintball jakby jesteś raz trafiony, to odpadasz i musisz się zrespawnować, mhm. ale możesz sobie na przykład schować się za osłoną i na przykład strzelać swoją bronią, ale te pociski lekko tak się opadają pod Jasne. kotem, Jasne. więc z tego co oglądają, to naprawdę fajnie to wyglądało bardziej niż jakieś gry, które próbowały robić dynamiczne strzelanie, takie bardziej standardowe. Mhm. I Resident Infinite na PSVR. No, to przynajmniej jest gra. Najbardziej Bardziej rozczarowująca gra. Nie wygrał Street Fighter V. Ale był nominowany. Powinien wygrać. No, był nominowany i to na razie musi nam wystarczyć. Nominowany był też ReCore. Zgadnijcie co wygrał. Oho, czy, czy to możliwe, że wygrał... Gra z najlepszą muzyką 2016, No Man's Sky. Super. Świetnie. Najbardziej, najlepiej wyglądająca gra. Insight. Runner za Uncharted 4 Doom. I tutaj bym powiedział, że fajna mogłaby się nawiązać konkurencja. Bo Uncharted 4 bez wątpienia oferuje ci te filmowe doświadczenie, te, te hollywoodzkie, wysokobudżetowe, w tym kontekście już mówię całkiem poważnie, e, wrażenia. A Podczas gdy Doom... Ma swój, owszem, ogromny budżet, ale właśnie stawia głównie na ogromnej jakości, niesamowite modele i zaawansowane interakcje. No i co dalej? Najlepszy remaster. <grym> Day of the Tentacle remaster. <grym> No, tutaj, tutaj powiem, że zasłużenie, bo co prawda jeszcze nie przeszedłam ale no jednak postarali się panowie żeby odświeżyć tę grę i panie, um, a jednocześnie zachować ten styl i to jest ważne. sphere e, Twilight Princess Legend of Zelda HD. E, najlepszy sztuczny komputer. Hakmad Okay. Zapewne Zero i Quadrilateral Cowboy. Tylko, tu z tych gier? Quadli, eh, quadrilateral Cowboy brzmi znajomo, ale też w niego nie grałem. Ja też, nie? Aczkolwiek mam na swojej głośliście, co wow. na pewno wiele znaczy. Wow, no to mówi wszystko. Event Zero to gra, taka przygodówka, w której chodzisz po statku kosmicznym i gadasz z AI przez swój komputerowy tam profil. A Hackmat to jest gra, która polega na tym, że masz takie, jakby, sandboxa. Mhm. Się, sandbox w sensie tym, y, komputerowe, jakby zamknięte w środowisko, że jak coś w nim zaprogramujesz, to to ci nie może wylecić na resztę komputera. Ale gra z grubsza polega na tym, żeby się hakować nawzajem z ludźmi. Fajna. To taka, że nie masz rza, to, to jest dosłownie taki masz in, program do programu, masz taki natatnik, jakiś plus plus do programowania i sobie programujesz i są jakieś MMO hakowanie. Tak. No fajnie, to brzmi świetnie. Tylko w generalnie to wymaga, to jest takie prawdziwe. Wymaga mm -hmm. znajomości JavaScripta i to jest taka gra dla ludzi chyba, chcą ją oprogramować. Tak sądzę. Oj, tam Java to wiesz. No, ich nagroda, please stop, przestańcie to robić. Yy, wydawanie niedokończonych gier na płytach. No, no nie, tak, nieznajomość to... branży, no. Przestań, no? wiesz. No co? No, a nie, no. F... Naprawdę nie chciałbyś Day One Paczy? Chciałbyś, żeby wszystkie gry wychodziły trzy tygodnie później, ale mieć gwarancję, że nie będzie Day One Patcha? To by ci poprawiło nastrój? <śmiech> nie, bo Day One Patch to też nie rozwiązanie problemu. Patrz, co się działo z Finalem 15. Stary, nie możesz wydać gry i powiedzieć, no przez pół roku wypaczujemy Ci story mode, tak, że będzie fajne. Nie możesz wydać No Man's Sky i powiedzieć, wiecie co, bierzemy do siebie Wasze uwagi i zrobimy tę grę lepszą. Nie, nie, nie, nie, nie możesz powiedzieć w możesz powiedzieć No Man's Sky to inwestycja. Dziękujemy za inwestowanie w nas. Możesz to, to tak super. powiedzieć. Pan Sean Murray udowodnił, że można. Tak. Zgadzam się, że każdy ma prawo wydawać te gry tak, jak sobie życzy, ale moich pieniędzy nie dostaną runner Up, powrót złych portów pecetowych, nie wypowiem się, bo nie grałem w wiele i ta polityka między innymi Bethesdy, że nie będzie wysyłać kopii red redakcjom. No szczerze mówiąc to, to moim zdaniem powinno wygrać, bo nie, niedokończona gra do której ktoś wypuści patcha to przynajmniej kiedyś się zrobi lepsza a odwracanie się wydawców od recenzentów to po prostu szkodliwa dla wszystkich praktyka. Mhm. Najlepsza... Zaskoczenie. Doom. Doom. Co tam jeszcze w konkurencji było? Stardew Valley i Hitman. No tutaj myślę, że Doom jednak był bezkonkurencyjny. Nikt się nie spodziewał, że ta gra będzie aż tak dobra. No ja też nie spodziewałem się, że Hitman będzie aż tak popularny jak jest. Nie no, przyznam, że ja w ogóle wiesz, jestem... To, tak się przy, straszne mhm. były te informacje, że o ten Hitman przejdzie, wiesz, dał mi po być grą, która wyjdzie normalnie pudełkowo, potem wypuścili free-to-play na ten model epizodyczny, a okazało się, że to się świetnie sprawdziło. Nie, no jasne, wiesz, też nie twierdzę, że Stardew wali, czy Hitman nie zasługują na uznanie, ale jednak no doom to dum, nie przeskoczysz. No ale to jest nagroda na zagadkę, a nie najlepszą grę. To, Na że... zaskoczenie. Tak, sorry, zaskoczenie. No. Że ludzie nie spodziewali się po nim wiele, a okazał się być taką świetną grą. No, Ty nie spodziewałeś się po nim wiele? Nie, w życiu. To znaczy, wiesz, no, jak już było tam, nie wiem, miesiąc przed premierą, no to się jarałem. I ty... Powiem Ci tak, może inaczej. Wróć, punkt zero. Ja to byłem gotowy kupić dla tej gry peceto. No, Ale to dlatego, że jestem skrzywionym człowiekiem, który potrzebuje pomocy. Natomiast w życiu się nie spodziewałem, że ta gra będzie aż tak dobra. Spodziewałem się, że będzie solidna. Miałem jakieś tam, wiesz, oczekiwania wobec niej, ale mnie też zaskoczyła, a ja jestem głupim fanem. Najlepsza muzyka. Fury. No to... Yy, to w soundtrack do tej gry robił Carpenter Brad, który jest... Nie tylko on, ale też Danger wspólnie robili. Carpenter Brat robił też muzykę, kilka utworów do Hotline Miami 2. Jeden z nich wykorzystany w chyba najpopularniejszym trailerze tej gry. Aha. Jestem fanem. Jak słuchałem muzyki z Runner Zapów, czyli Duma i Firewatcha, no to uważam, że dobry wybór. No ja uważam, że oczywiście powinien wygrać soundtrack z Duma, bo ile, o ile o samej grze można jednak podyskutować, ona pewne swoje cechy, które mogą być postrzegane za wady posiada. No tyle soundtrack do Duma to jest... To jest majstersztyk. To jest coś niesamowitego w swoim gatunku. I uważam, że Mick Gordon utrzymuje najwyższy poziom. Zasłużenie powinien być nagrodzony. Ale dobrze, bo często, gęsto te nagrody się w jego kierunku posypały, więc... Na szczęście nie wszystkie. Oh. <laughs> Najlepszy multiplayer Overwatch... No jak to, nie Street Fighter 5? Nawet go nie było w rozmowie. Było hmm. za to Titanfall 2 i Overcooked. Overcooked. Overcooked nie kojarzę. To jest gra ka kanapowy koop, w którym każdy ma postać i musicie widok jest taki lekko z góry, w sensie pod kątem, z oka ptaka. Aha, aha, aha. Z perspektywy I, ptaka. Z perspektywy ptaka i musicie gotować. I cała gra nie polega na tym, że wszystko jest takie proste, ale po prostu nie jesteście w stanie jakby naraz wszystkiego ogarnąć. Mhm. Tylko wiesz, tutaj, o, coś się pali, coś już się kończy gotować, coś już trzeba wyjąć, trzeba umyć naczynia i po prostu co chwit coś... tak, i ogarnianie tego jest podobno Jasne. fajne. No tutaj, Overwatch był bezkonkurencyjny, albo może nawet nie tyle był bezkonkurencyjny, ile nie wyobrażam sobie, żeby nie dostał nagrody. No ja tak samo. Mimo tego, co wcześniej mówiłem. Eee... Najlepszy moment lub sekwencja. A nie, w sumie, może o tym nie mówmy, bo to spoilery. No, okay. Natomiast w Runner Zapie był pierwszy 5 minut Duma. To, no, może tak, możemy powiedzieć, że wygrało The Witness, tak? Mhm. Nie mm. powiemy za co. No. Bo i tak w to nie graliśmy, więc nie mam powodu z fan spoilerować, bo nie powiem, czy się zgadzam, czy nie. <laughs> Jasne. W Runner Zapach było Inside i pierwsze 5 minut Duma. No. Nie powiedziałbym, żeby to było aż takie fenomenalne, ale. Dum nominowany do nagrody zawsze fajnie. Dokładnie. Fan, bo jesteś ultrasem Duma. No, tak. Na zawsze w pamięci naszym honorem jest Tryb Demon. I Glory mm. Kill. Najlepsza postać w Overwatcha tego roku. <laughs> Fajna kategoria. Wygrał Reinhardt. Słyszał. za Pelucję Fara. Co? Oczywiście. Ale teraz taką lamerską Utrzymam torczo. No właśnie. Mocha błotem. Ja? Także takie postaci jak Zeniadek, który zrewolucjonizował bycie healerem w grach. Masz jak? farę, która sobie lata. Masz ruch, masz no. plecak rakietowy i selata latasz i strzelasz rakietami. I, I co niby czyni farę najlepszą postacią? To, że możesz przestać grać w Overwatcha i zacząć grać w Kłejka trójkę? No tak, bo w Kłejku miałeś plecak rakietowy, zapomniałem. Miałeś jumppady, z których musiałeś korzystać non-stop. Tak, ale na padzie nie mogłeś kontrolować swego toru lotu tak, jak może to robić Fara. Nie mogłeś no, latać, mogłeś nie, tylko bo skakać. W, bo w Quake'u mogłeś w ogóle kontrolować swój movement w nieporównywalny do Overwatcha sposób. No ale nie tak, jak to robi Fara. Nie miałeś pełnej kontroli. Nie, musiałeś miałeś... się odbijać, musiałeś no, skakać. Miałeś więcej niż pełną kontrolę. Miałeś skillerską kontrolę. Musiałeś być cztery kroki przed tym jump e, Poza tym Roadhog jest najlepszą postacią w grze, więc o czym my w ogóle rozmawiamy? Ech, tatuś 76. E, najlepsza historia w 4. No. <laughs> Nie grałem, nie hejtuję. ja. nasz zapach był Doom i Firewatch. Duma ciężko byłoby, moim zdaniem, nominować do najlepszej fabuły. A widzisz, a jednak zdaniem panów z Giant Bomba jest to gra z lepszą fabułą niż taki tytuł jak Zero Time Dilemma, która akurat mi się nie podoba, i im się podobało. Ja bym powiedział, że Duma lepiej byłoby na przykład nominować do jakiejś zawalowanej nagrody typu, nie wiem, najlepsze przedstawienie świata albo to się chyba postaci albo coś. To się chyba zawiera. No okej. Okay. No to, to jak najbardziej. Najgorsza gra Soviet Monsters Ekranoplans. Aha. Runners of Mighty Number no. 9 Lost streamers No, nie grałem w żadną z tych gier. Nie, grałem w Mighty Number no. 9 i e, nie sądzę, że powinna być nominowana do najgorszej gry. Może co najwyżej być nominowana właśnie do największego rozczarowania. Bo Mighty Number no. 9 jest kompetentnie zrobione, po prostu się niczym nie wyróżnia, a obiecywali Złote Góry. To lecimy w stop 10 Giant Bomba. Odpa Dobra. Od góry. Hitman. Miejsce pierwsze. Super. Miejsce drugie. Doom. Overwatch. The Witness. Titanfall 2. Super, Super hot. hot. Inside. Hyper, Hyper Light Drifter. Tamper. Stardew Valley. Chyba o każdej z tych gier, jeśli mieliśmy coś do powiedzenia, to już powiedzieliśmy. Tak, ja od siebie dodam tylko, że, a zresztą nie. ogram start wali bardziej, zanim ją schejtuje za bycie klonem. <laughs> No, No, chcecie, żebyśmy skomentowali wasze top 10? <laughs> Wyślijcie je na, na aż adres hitboxy i framey na gmail.com. To może nawet nie być top 10, może być top 5, może być top 3, możemy się dogadać, może być top 6. Hitboxy no. i framey na gmail.com. Nie masz taki zdesperowany, ja chcę top 10. To dobrze, top 10 dla kota, top cokolwiek dla mnie. Hitboxy i framey na gmail.com. To tu? No, to. Uff. No to był nasz odcinek po przerwie. Trochę dłuższe. Tak, mam nadzieję, że no, jeszcze starczy nam tematów na przyszły. Oj tam. I może na więcej niż dwa tygodnie, zanim znowu zacznie się jechanie na jakichś sucharach. Oj tam, oj tam. Ja będę miał świetne tematy w tym roku. Oby. Zobaczysz. Oby, bo ja nie. <laughs>